Witamy Państwa w naszej cyklicznej audycji 6 czerwca 2023 roku, odcinek 69, antywirus po tej stronie i Zezołaty Zoro jako gospodarz po drugiej i od razu mi się kojarzy, kurde, ulica Paryska, która nabrzmiała od gniewu ludu i dwa tygodnie z rzędu robią kocią muzykę na garnkach Macronowi, Emmanuelowi. I powiem się, że w niektórych sieciach harlowych, między innymi... Kawu Zabroniono sprzedaży garnków, tych właśnie, tych, tych, tych typowych, tych, tych kaseroli, nie? I, i, i, I, drewnianych łyżek, którymi się tłuczę w te garnuszki. <grym> Dlatego, no, że te serie produktów y, chwilowo wyszły, że tak powiem, z hurtu. No. <grym> jako nieprawo niepraworządne i nieprawomyślne ale Francuz da radę, na patelni będzie tam, wiesz, tłuk i cokolwiek, Weźmy jakieś stare garnki blaszane z garkuchni wojskowej. oni, a Francuzi są pomysłowie, jeżeli o to chodzi, o kocioł muzykę i rewolucję, to oni są pierwsi, także pff, dwa tygodnie co najmniej, także armatki wodne, gazy bojowe i tak dalej. Co innego, na ulicach Warszawy, piknik 100%. Mieliśmy manifest paryski, mamy także manifest warszawski, jak widać było w niedzielę. Pomimo pięknej pogody ludzie się zjawili, z różnych oczywiście motywacji, ale myślę, że przewodnia motywacja była jak najbardziej prawidłowa, rozsądna i, i pożądana. Manifest czerwcowy i myślę, że ostatnim wyzwolaczem tutaj trzeba pochwalić prowodyrów i, i klakierów i, i, i tych, no, że tak powiem, tancmistrzów, którzy wodzą rej, czyli wodzi reją. Największy wodzi rej siedzący w pałacu namiestnikowskim, który to pałac został nawiedzony oczywiście przez spacerowiczów bardzo tłumnie i pozdrowienia tam się posypały na pikietach bardzo soczyste w kierunku Adriana. No Adrian rządzi, no i Adrian zdobył samodzielność i podpisał ustawę. No niestety po trzech dniach ją sam sobie zawetował, to znaczy najpierw sobie zawetował, od razu ją podpisując następczo, a potem zawetował je powtórnie, bo niektóre przepisy naprawił, stwierdził, że to jednak uchybienie jest w porządku konstytucyjnym, ale no wszystkiego nie udało mu się zawetować, bo wtedy musiałby wszystko skreślić i unieważnić swoją własną osobę i ten podpis, także stanął tak w rozkroku szerokim i dzisiaj zapowiadał, że będzie jakaś odezwa do narodu. Nie zdążyłem przejrzeć się temu, ale podejrzewam z domieszką ironii, że to właśnie dotyczyło tego Kleksa, żeby z niego się okrakiem wycofać, nie powodując niepowetowanych strat w Sojuszach Międzynarodowych, między innymi z panem Markiem Brzezińskim, który już dwukrotnie, tak powiem, poinstruował zarówno Marszałkinie Sejmu, jak i Dudzina osobiście, komu co i skąd wyrasta, tak? I dlaczego? <ślałka> Także żałosna <ślałka> sytuacja Nasi rodacy nie lubią być w takiej posturze wychowywani, dlatego że no cieszą się z ponad trzech dekad tak zwanej wolności po okrągłym stole i pasuje im to złudzenie, prawda, suwerenności, te flagi i że mogą sami decydować i że jest ten trójpodział i że w Sejmie coś rzeczywiście uchwalają poprzez swoich przedstawicieli, tak, i nie jest to całkiem groteskowe z Monty Pythona, ale nie na poważnie, no te wszystkie złudzenia runęły seryjnie ostatnimi czasy, więc w nastroju takiej radosnej wiosennoletniej sielanki przybyli, żeby dać znać o tym, że nadal tkwią w tym głębokim przeświadczeniu, że demokracja to nie jest to samo, co pokracja oraz demokracja. To są różne systemy i powinny zostać oddzielone tak zwaną grubą kreską. Tak, i właśnie tutaj od razu y, taka refleksja mnie naszła. Y, jestem za, a nawet przeciw, co ma bezpośrednie odzwierciedlenie ostatnich właśnie dni. Nie wiem, czy to jest jakaś prezydencka tradycja, y, czy też może jakiś wzorzec protoplasta, który y, tymże hasłem uruchomił y, pewien ciąg wydarzeń, który przy tworzeniu prawa słabe ma skutki i konsekwencje też fatalne, ponieważ produkcja bubli kwitnie w najlepsze. Co więcej, są to nie tylko takie zwykłe buble, ale także buble fundamentalne, które rozkładają nam nasz prawie, że demokratyczny ustrój, chociaż nie jeden by się obruszył. A gdzież jest demokracja? Na pewno nie u nas. No, nie tylko na pewno nie u nas, bo prawdziwa demokracja była w starożytnej Grecji, potem to już tylko demokracja fasadowa. Natomiast wielu osobom wydaje się jeszcze, że w jakiejś tam szczątkowej demokracji żyjemy. Ostatnio te wszystkie pozory padły, niestety ukazując taką wredną twarz dyktatorską. Wretny pysk dyktatora. A propos bubli, no to oprócz nich jeszcze są tak zwane bubliczki. Kupujcie bubliczki. Kupiące bubliczki. Był taki cytat właśnie filmowy, ci poddaje pod rozwagę. E, klasyka. E, no i coś tutaj się dzieje też w bubliczkach, także e, zwłaszcza na wschodzie, więc... E... To chyba jest wszystko ze sobą powiązane jakimiś takimi niewidzialnymi sznureczkami, ale skutki tego będziemy całkiem wi wi widzialnie, widocznie, odczuwalnie nosić na własnych plecach, no tak jak zawsze było. No bo naród kilkadziesiąt milionów chłopa czy, czy, czy baby, i, no i musi te ciężary nosić dla tych jaśnie wielmożnych, którzy tam na, na górze się tam umościli naszym na kosztem. No. Naród niestety i chyba dobrze e e e przeczuwa, że, <głos> że coś nam się nie zgadza za kulisami, że tu jakieś niecne plany są ukuwane. E e no i tak lato zabawowe, idylliczne może szybko się przerodzić w, w, w jesienne zadymki. Czego bym nie chciał, ale te zadymki znowu wiodą do do niebezpiecznych wyborów, a te wybory muszą być w miarę stateczne i stabilne, przewidywalne, żeby w ogóle mówić o bezpieczeństwie e, geopolitycznym w regionie, którego Polska jest tak zwanym zwornikiem, tak? No więc no, to wszystko nies, niesmacznie i nieciekawie tutaj wygląda, no bo Wiesz, dopóki jest wesoło, jest piwo zimne, no to możemy się pobawić i podywagować i tam pożartować, ale kiedy dochodzimy do liczby ofiar na froncie setki tysięcy i tym podobnych rzeczy, i miliardowych inwestycji, nie tylko w uzbrojenie, ale, ale w utrzymanie stanu bieżącego, chociażby z powodów humanitarnych, to już robi się trochę chłodno, nie? Ja się właśnie zastanawiam, czy yy, my jako kraj jesteśmy... Tutaj tego y, regionalnego spokoju z zwornikiem, czy raczej takim Rozwornikiem, tak. Y, mam wrażenie, że ta druga opcja, y, chociaż y, oficjalnie mało popularna, y, jest jednak bardziej uzasadniona, bo szereg tutaj działań, y, które wychodzą po wielu, wielu miesiącach, y, o których my tutaj y, sugerowaliśmy, y, w mniej lub bardziej zawoalowany sposób wychodzi, a to jakiś batalion czynowników, poliniaków, a to jakiś inny zespół ludzi, którzy z banderowską flagą, z orzełkiem, nie wiem jak można w ogóle skonstruować taki symbol, tam występują. Oczekując oczywiście poklasku i spora część publiki niezorientowanej myśli, że to jest wszystko okej, okay, że to tak można pogodzić wodę z ogniem. Ja nie wiem. Na dłuższą metę jednak te prawa naturalne i prawa wszechświata okazują się dominujące, więc powiedzmy rok, czy dwa, czy nawet dziesięć lat w dziejach świata to jest prawie, że nic, a w dziejach wszechświata to w ogóle jest mniej niż mgnienie oka. To wszystko oczywiście kumuluje i pewne tło polityczne i pewne tło gospodarcze. Już o kulturowym nie wspomnę. Ja odnoszę wrażenie, że nasze wypowiedzi sprzed wielu miesięcy, które mogły się wydawać osobom niezorientowanym, czy bardziej błaho podchodzącym do sprawy jako takie strachy na lachy, no niestety się realizują w takim czy innym zakresie. Różne problemy społeczne z sąsiadami, różne problemy kryminalne, coraz poważniejsze. Nie mówię już o rynku pracy, o, o rynku świadczeń socjalnych, bo to już chyba wszyscy wiedzą. Wielu osobom potrzebny był ponad rok, żeby się zorientować w temacie. A pewne rzeczy, jak wiadomo, w dziejach narodów, społeczeństw czy grup społecznych są wiadome zawczasu i one są szablonowe i przewidywalne. No z, z, ten przekręt na, na, na, na rencistę czy emeryta ze wschodu no, został odkryty niedawno oficjalnie, to było wiadomo, tu, tu, tu za kulisami od, od dawna, że taki jest zamiar, żeby tego nie ścigać i tego nie piętnować, no bo jest ewidentna dziura, że tak powiem, przepisach, która to umożliwia. Można by ją załatać poprzez przepisy wykonawcze, ale z tego nie robi z całkiem przewidywalnych, wiadomych powodów. A tym powodem najważniejszym jest przykazanie ministerialne z góry, że tego nie dotykamy, dlatego że Polska zwyczajnie formalnie już połączyła się jeszcze nieoficjalnie, ale jak najbardziej formalnie, jeżeli umiesz czytać ustawy, z Ukrainą w sensie biurokratycznym. Czyli nastąpiła fuzja czy, czy zjednoczenie biurokracji obu krajów i, i wzajemne świadczenia, że tak powiem, na przykład emerytalne i podobne zostały zrównane. no Oczywiście z okresami przejściowymi, z pewnymi tam zawarowaniami stanu wyjątkowego, bo to jest wszystko niby przejściowe i tak dalej, ale nikt nie powiedział, kiedy ten stan przejściowy się zakończy i na jakich warunkach, więc to już powinno Ci objaśnić tajemnicę, że ten stan przejściowy się nigdy nie skończy, bo zostanie unormowany po jakiejś konferencji pokojowej na wschodzie ponad naszymi głowami, kiedy przejściowy stan prawny i faktyczny znajdzie normowanie między wojującymi stronami. I tyle. I my zostaniemy ze skutkami tego, że tak powiem, na podołku i będziemy musieli to nosić ze sobą przez następne kilka pokoleń, żeby sobie z tym poradzić. No i tyle. To wszystko w temacie, bo tego nie da się odkręcić. Tych traktatów i podpisanych umów, których pełnej treści nie znam, ale skutki widzimy na co dzień, zwyczajnie nie, nie, nie da się odkręcić, no bo to są sprawy już zawarowane, już są, zostały zafiksowane, zawite, jak to mówią adwokaci. Tak. Będziemy żyli ze skutkami tego. A kto to jest jeszcze. Jest... Organy prawomocne. To tak, formalnie przynajmniej, bo ci gości, którzy tam zasiadają na, na wesołej ulicy. Wiejskiej, no są w okrągłym budynku, który przypomina coś, nie będę mówił co, dokładnie, to każdy sobie graficznie może, że tak powiem, te, te, te, te uderzające podobieństwo skonsultować z elementarzem. No to właśnie w tym okrągłym budynku zasiadają różni przedstawiciele właśnie wybrańcy narodu. No i nie wiadomo jakie funkcje pełnią, czy to jest z tego drugiego okrągłego budynku z prezentowymi ścianami. Czy to... To wszystko jest naprawdę, bo czasami te światy się przenikają w nastroju grozy nawet, więc... Ale niektóre posunięcia legislacyjne rządzącego układu no są całkiem poważne. Te, te stany wyjątkowe, te staniki, jakieś lokalne, powiatowe wojny i tak dalej, one zostały wrzucone na porządek obrad całkowicie oficjalnie i są procedowane, podobnie jak to ostatnie oburzające przedłożenie na kolanie podpisane przez prezydenta, czyli no stające się niebawem obowiązującym prawem oburzające dla wszystkich. No, ta komisja, jakkolwiek bym nie chciał odkryć tych sekretów ruskich mafii hulających po Polsce od ponad trzech dekad i jakoś nikomu to z rząd rządzicieli nie przeszkadzało. Nawet hura patriotom patentowanym, imię jest, których imię jest znane powszechnie. Im dwie kadencje to nie przeszkadzało i na końcówce drugiej nagle wpadli na pomysł, ale zaraz tutaj kuleją Ruscy agenci trzeba wysłać świętego Antoniego, żeby ich pogromił. Tak? No, to, <gryw> będziemy przesłuchiwać wszystkich. I, i będziemy im zawierać majątki profilaktycznie, wydawać postanowienia sądowe i, i, i areszty tymczasowe i zwolnie z tajemnicy wszystkich obywateli, łącznie z tajemnicą dziennikarską, wszystkie świętości zerwiemy i będziemy wystawiać te decyzje prokuratorskie, tak, z takimi samymi skutkami, także no, trójpodział władzy nagle znikł i pojawiła się jedna monolityczna władza, <głosy> która może wszystko, to znaczy wezwać, przesłuchać, wydać wyrok i wykonać na miejscu, na poczekaniu. Proszę pana, pan jest zwolniony z czci, wiary, majątku i możliwości zasiadania we wszystkich tam organach. Ale to to na... jest czy... coś jak właśnie y, z, z egzekucją Czałszewsku. Nie, to jest święta inkwizycja à tak. po prostu. Że, że nie pozbawiają jeszcze życia, czapy nie ma, ale honoru ci natychmiast mogą pozbawić na dzień dobry. Proszę pana... No, więc... Pan to uklęknie i prosi o przebaczenie. No, bo jak nie 50 tysięcy z bomby i organ odwoławczy. Jak najbardziej, ale to po zakończeniu posiedzenia. Bo jak pan będziesz odmawiał zeznania, to siły porządkowe pana przymuszą tutaj do, do, do składania wyjaśnień, aż do upadłego. Którego? No, jego, No, mojego albo jej, jak to brzmi cyta znanego filmu. No. no, ale tak to się dzieje, jeżeli ty w pewnym momencie uznaje się Czajkowskiego za bandytę e, i zabrania wykonywania jego utworów i tak dalej. Ta wojna kulturowa była na samym początku. E, ty tutaj e, słusznie podnosiłeś już w pierwszych dosłownie dniach tego typu zjawisk, że to się skończy źle i to ma oczywiście wiadome finały. Tak to w dziejach cywilizacji jest, że finały są zawsze te same. Jeżeli zaczyna się palić książki i zaczyna się prześladować artystów. No niedobrze to wyglądało od początku i teraz już wszyscy widzą, jak bardzo to jest barbarzyńskie zjawisko i jak blisko dyktatury jesteśmy. No słuchaj, pan z wąsikiem tu w wielu punktach wyskakuje i to z różnych miejsc czasami w duecie, razem z panem leżącym na kanapie, no więc rozumiem, że tu, tu jest inspiracja i ze wschodu, i z zachodu dzikiego. I, no, i niestety nawiązuje do obydwu źródeł, zarówno adolfowych, jak i y, zwyczajki Dzierżyńskiego, notabene z pochodzenia Polaka więc wszystkie narody jakoś w tym są umoczone poważnie. Nie możemy tu mówić, że na placu obecnym bankowym jego figura stała przez przypadek, przez wiele dziesięcioleci okupacji sowieckiej. Nie! Dali nam najlepszy wzór naszego własnego rodaka. I co roku młodzież z wielkim narażeniem bezpieczeństwa swojego i nawet życia malowałem mu te rączki czerwoną farbą, żeby pokazać, że, że był mordercą i katem dwóch narodów co najmniej. Więc no, sam rozumiem, że żywy, żywy duch sprzeciwu, takiego zdrowego oporu przeciwko idiotyzmowi i totalitaryzmowi, szczególnie w Polsce, ma organiczne, głębokie boleśnie zasłużone korzenie. My po prostu nikomu tu nie trzeba tłumaczyć, o co tu chodzi, bo te przejawy są oczywiste. Dla wszystkich, to już niezależnie od wiesz, od pokroju czy tych ty, ty, ty, przekonań religijnych, przepraszam, politycznych, bo to już naprawdę weszło w sferę religijną, że się wierzy na przykład w Antoniego, to inny jest wyznawcą sekty Jarosława, tam trzeci jakiegoś innego, Ludwika, tam, Stanisława i tym podobnych. To, to przy, Mateuszów jest sporo ostatnio. Więc to wszystko znamy. To jest religia. Ja jestem agnostykiem nie tyle religijnym, co głównie politycznym i patrzę na to od tej strony niestety z coraz większym natężeniem dowody na te, te, te hipotezę powiedziałbym kabaretową yy, się mnożą w Polsce, że ta religia panująca i rządząca zamierza nam założyć kaganiec i że nie tylko mamy uwielbiać ich na kolanach, ale jeszcze w to wierzyć i wykonywać wszystkie polecenia yy, posłusznie, bo jak nie, to dotknie nas surowa ręka Ludowej Sprawiedliwości. I tego się najbardziej boję, tej Sprawiedliwości Ludowej. Tak, ale dzisiaj taki y, widzę mały promyczek y, pod tytułem Z wąsaczami nie rozmawiamy, y, nawet jak to będzie taki wąs maluteńki, malutki. Y, z tego względu, że Sąd Najwyższy uchylił y, umorzenie sprawy y, pewnego Mariusza oraz innych szefów literowych służb. I sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania do Sądu Okręgowego, ponieważ okazuje się, że wszelkie amnestie czy inne ułaskawienia, jeżeli wyrok jest nieprawomocny, nie mają skutków prawnych. No niestety sprawdziły się przeważające opinie konstytucjonalistów, którzy tak mówili już dawno temu. Przypomnę, że tym rozrzutnym i przedwczesnym aktem łaski wykazał się nikt inny niż autor podpisu pod wspomnianą ustawą z ostatniego tygodnia. No więc Mister Długopis. Bezspornie, tu długopisowy Adrian jest adresatem tych pozdrowień z najwyższego źródła. Dzień po w wiekopomnym wyroku, powiedziałbym nawet przełomowym, którego wynik był przewidywalny od samego początku, ja go znam z, od godziny zero i go zapodałem publicznie, że no, taki będzie, bo nie, be, nie może być inny. Luksemburg zawyrokował, że wszystkie zmiany w ustawodawstwie polskim z tak zwaną reformą sądownictwa dotyczące między innymi Sądu Najwyższego są sprzeczne z prawem unijnym i słusznie e, zostały przez Komisję Europejską e, podważone. Wobec powyższego Sąd Najwyższy w Warszawie został tym wyrokiem bardzo podbudowany, to się mówi po niemiecku, bo takie jest źródło słów tego werdyktu Rückenstärkung, czyli wsparcie moralne, czyli podparcie e, e, e, pleców, żeby się ktoś nie pochylił. Że tutaj stoimy za tobą i tu się nie, nie posuwa, ani o krok się nie cofaj. To jest właśnie to, że utwardzenie kręgosłupa. E, Amerykanie mówią shot in the arm. To a propos właśnie wyprawy na wschód, jakby się nadawało to. Ten, ten związek frazeologiczny. Obydwa są tu a propos e, Dudy, bo e, no, sądownictwo, jurisprudencja i te wszystkie wyroki, Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy są w, tym, w, tym, w tej walce tutaj zaprzęgnięte i wszystkie jej, e, tych organów orzeczenia, e, nie idące po linii e, e, brukselskiej i luksemburskiej będą przewidywalnie zaskarżone, czyli są z mocy prawa europejskiego nieważne, przewidywalnie. I, i t, t, t, prawdopodobnie także nosząca liczne skazy wobec prawa konstytucyjnego, no ta ostatnia ustawa, którą debatowano przecież nie dalej jak tydzień temu w Parlamencie Europejskim, a liczne głosy polityczne ze świata, w szczególności ze strony Stanów Zjednoczonych, zwracały nam na to uwagę oficjalnie przez Departament Stanu, czyli to jest oficjalne stanowisko naszych sojuszników. Nie ma chyba w tej sytuacji, tak powiem, geopolitycznej i prawnej innej możliwości niż wycofanie się być może post factum już po, po, po skutkach dokonanych, ale mimo to nieuniknione wycofanie się z tych działań, kiedy już mleko się będzie rozlane. I to byłaby chyba najgorsza opcja ale jest to niestety możliwa opcja do, w realizacji, że mleko się rozleje, ustawę wprowadzą, później będzie całkowicie bezspornie podważona, no i to w następnej kadencji, jakkolwiek ona nie będzie wyglądała, te skutki trzeba będzie cofnąć. Być może częściowo będą nieusuwalne, więc i to jest najgorsze, co nas może spotkać, te nieusuwalne skutki, nie chcę mówić jakie, bo się łatwo domyślić, więc... To jest poważne zagrożenie, kiedy porządek, ten fundamentalny trójpodziałów władz, jakikolwiek szacunek, że tak powiem do tego trójpodziału i normalnego cywilizowanego działania zostanie zaburzony, to bardzo trudno go później przywrócić. Bo łatwo jest coś zburzyć, ale później odbudować to od początku jest cholernie trudno. Wie to każdy remonter, czyli wykonujący remonty różnych starych obiektów, że, że nakłady na odbudowę, przebudowę czegoś starego z, z reguły są dużo wyższe niż budowanie tego od zera. Tak to wygląda. I to znowu nikogo nie straszy, tylko mówię o mądrości ludowej, że tak to jest w naturze. Nie chcemy tego przeżywać. Po prostu. Nie chcemy ponosić tego skutku, bo, bo oczywiście my będziemy adresatami i płatnikami tego całego przedsięwzięcia w ostatecznym rachunku, bo możemy się cofnąć cywilizacyjnie o 10-20 lat, prawda? I potem te, te, te, te, te handikapy pracowicie na kolanach nadrabiać, ale po co? Tak, czyli jeżeli już wielki szatan mówi, że coś jest nie w porządku, znaczy, że jest bardzo nie w porządku. A tu mi się też przypomniał taki kawał. Mianowicie przychodzi mała dziewczynka do wychowawczyni w szkole i mówi, mam tutaj usprawiedliwienie. No i wychowawczyni czyta, tydzień zwolnienia z powodu śmierci chomika. I kto ci to dziecko podpisał? I tam jest obrazek właśnie Adriana, który podpisuje <głos> autograf na takim zwolnieniu tygodniowym z powodu śmierci chomika. Doszliśmy już do granic absurdu w tym, w tym temacie, bo ten temat jestem za, a nawet przeciw. No już wchodzi w sferę śmieszności, czyli wykroczył dawno poza sferę dyskusji politycznej, poza sferę dyskusji merytorycznej a ilość osób, która była obecna na niedzielnym zgromadzeniu, także jest tego dowodem. Nie mówiąc o tym, gdyby przyjąć liczbę osób, które by się pod tym podpisały w zakresie całego kraju, no to myślę, że z 10 milionów by się uzbierało. Całkiem spokojnie, a prawdopodobnie jeszcze więcej. Więc no, sytuacja dojrzała do do jakichś zmian, ale nie bym się ich spodziewał, dlatego że no, determinacja i zafiksowanie władz są aż na to widoczne. Ich motywacja, w szczególności na przykład na przykładzie Horyzontalnego Mariusza z, z jego ochroniarzem chyba ze Straży Miejskiej, tak? który się zachowuje pionowo, ale jest całkiem okrągły, nie? może się zamiast, zamiast kroczyć, może się toczyć równie dobrze. No, no wygląda to jak flip-flapem, prawda, takie, takie wesoły. ze względu na fason garnituru. Tak, no, te kratki różne, dziwne z Ganguolsena, to całkiem dobrze pasuje, to moda jest z tych lat dokładnie. Ten sznyt jest nie do zapomnienia, tak bym powiedział, a, a ich postępki no, faktycznie są wzięte wprost scenariusza tych, tego notabene duńskiego filmu. No, Duńczycy nie całkiem są zabawowi, Dob robią dobre za zabawowe piwo, całkiem smaczne i dobrze je reklamują. Product placement. Między innymi w tym filmie przewinęły się tam dwa wiodące gatunki, notabene Koneserzy zauważą, że jeden browar wykradł drugiemu, czyli podkupił konkurencję i zapłacił więcej za wykorzystanie swoich produktów w filmie, stanowiących no, podstawą kanwę, że tak powiem, yy, yy, osobową, tak, bo ci, ci ludzie charakteryzowali się, każdy miał swoje przywary, ale wszyscy pili piwo, więc <grywania> gromadzili się przy jednym stole i, i pochłaniali ten trunek wprost z butelek, no i w pewnym momencie, na pewnym etapie dojrzałości serialu, yy, gatunek się zmienił. <grywania> No i to, to, było bardzo intrygujące dla mnie. Dlaczego tak się stało, nie? To Właśnie z powodów finansowych, zachęt, że jednak ludzie reagują na, na pieniądze dosyć chętniej, i wrażliwie i ci rządziciele warszawscy chyba też dobrze są zaopatrzeni w mamonę i chętnie ją rozsypują teraz. Na rynku to widać, koniunktura siada, ale nie do końca. No i pytanie jest ze sto punktów, gdzie jest tajemnica, że to, no, Siada tak powoli, że. No to ja ci zdradzę tajemnicę, że z boku jest rozsypywany hojny grosz. Nie tylko w postaci obietnickiej ubasy wyborczej, ale tych doraźnych, że tak powiem, zleceń różnorakich, bieżących w szczególności z zakresu te, te reklamowym, pr i tam różnorakich usług. Ale to się generalnie rozsypuje na cały rynek usług zależnych od spółek Skarbu Państwa, które no chętnie jakby rozwiązały swoją sakiewkę w tym sezonie. No i to, to nam daje złudzenie jakby podtrzymania koniunktury po upadku ostatniej kotwicy normalnego wzrostu gospodarczego, czyli konsumpcji indywidualnej handlu detalicznego, który w kwietniu poległ, zaliczył wpadkę i wygląda na to, że to jest zmiana na... No troszeczkę dłuższa, nie tylko chwilowe, chwilowa niechęć do zakupu świeżego piwa. Więc y, tym wszystkim warto by się zająć, prawda, tymi perspektywami. Nad, ja nie widzę tego, tego, tej zachęty ani ochoty y, wśród centralnych planistów, ani z GUS-u, ani z Banku Centralnego, bo tam przychodzą nuty uspokojenia y, takiej z, z, lekkiej nirwany, że no, to chwilowe, to, to, to w tym mamy techniczne cofnięcie w tym kwartale. Ale to wszystko odbuduje. Pracujemy nad tym. W czwartym kwartale wyjdziemy na prostą. Mamy dodatni wzrost gospodarczy. Nic nie jest zagrożone, a w szczególności nie są zagrożone nasze plany finansowe. Krajowy plan odbudowy? O co pan pytał? A. A, nie, no to nie ma problemu, my go finansujemy na bieżąco, teraz preliminowane wydatki są na kredyt z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, tak, tak, to wszystko jest realizowane, to nie ma, to, tu się nic nie zatrzyma, to absolutnie nie ma takiego ryzyka. No a tu jest właśnie zagwozdka taka, a co będzie jak się zatrzyma? I no, e, ale, oczywiście to tego, są scenariusze nie dla wszystkich, tylko dla wtajemniczonych. Jeżeli nagle budżety e, państwowe czy gminne będą miały poważne problemy, ponieważ to idzie z, e, z Banku Gospodarstwa Krajowego, e, przetargi, realizacja robót różnych, o oczywiście dużych wartościach. E, jeżeli wykonawcy dostają pieniądze po zakończeniu zlecenia po wszystkich odbiorach, Plus jeszcze termin na fakturze, zwykle 30 dni. Sumarycznie to jest około 60 dni po zakończeniu roboty. Jeżeli okazuje się w pewnym momencie, że tych pieniędzy nie ma, no to ci wszyscy wykonawcy i podwykonawcy jeszcze bardziej są w poważnych, żeby nie powiedzieć, śmiertelnych tarapatach to nie trzeba żadnej zgaduj i zgaduli. Wystarczy sprawdzić na jakim poziomie jest, tak powiem, zaangażowanie finansowe darczyńców, czyli Unii Europejskiej. Ile procent tych inwestycji ma zostać sfinansowane ze środków unijnych? Ile? 75%? Dużo, bardzo dużo. Ale Drugo to jest podróż... ile... To jest 70... czy tak. Tego rzędu, czyli na pewno nie mniej niż 70%. A czy my jesteśmy w stanie wygenerować w własnej kieszeni takie ogromne fundusze na, na te... W żadnym wypadku. Dawki, rzędu... Nie wiem, to jest 100 miliardów złotych, 200 miliardów złotych? No coś, co jest w stanie zachwiać płynnością krajową. Nie, ale tego rzędu jest wyliczony. Tam oczywiście ten kurs euro się zmienia, ale to było na, na kilkaset miliardów złotych wyliczone, że tyle nam spłynie z, z Unii, tak? No 700 milion, miliardów złotych że Kiedyś takie liczby się... Wszystkiego. Przeżyje sumarycznie. Z tymi programami tutaj, tymi tak. te, regionalnymi, tymi spójnościowymi i tak dalej. O, coś nam tutaj czasnęło. Halo, halo? No jesteś, jesteś? Halo, halo, nie słyszę. Kurde. No jest, jest, już powrócił dźwięk dobrze, bo już serce mi kołatało, że się nić Ariadny zerwała. No temat jest nagrywą kasę. nie, to no no chyba to moje prze, przeoczenie to techniczne. Jestem Kilkaset miliardów okrągło licząc jest tutaj w grze, no i myślę, że takiej kasy nikt z dobrodziejów nie ma, ani nie zna źródła, stąd mógłby wyczasnąć nagle, poza darczyńcem europejskim, a ten zapowiedział już dawno temu, że nic z tego, nie użyje tu całkiem ulicznego sformułowania, bo to się ciśnie na usta, że to dokładnie tak jest, Ni... i to i koniec, więc... Na wszystkiego gwarantem jest sam Mateusz, który zaprzecza zwyczajowo, przecież on zawsze zaprzecza wszystkiemu, że tam był, że podpisywał, że cokolwiek się stało, a no przecież on podpisał to zobowiązanie Pani ja jaśnie Pani Makreli, że, no, że takie są warunki, że bez y, sprawdzenia praworządności nie będzie ani Feniga, no i tyle. No, Więc... Ja tu muszę przypomnieć, bo nasi słuchacze tego mogą nie wiedzieć, że ponad dwa lata temu Dokładnie zdiagnozowałeś temat, wiedząc czym zakończyły się owe rozmowy i jaki będzie dalekosiężny skutek. Także na moją odpowiedzialność mówię, że Zoro tutaj nam to wszystko zapodał z dużym wyprzedzeniem. Od razu, od, razu po, od razu po zwycięskiej wizycie Mateusza w, tak. Berlinie, w Brukseli. To natychmiast po relacji, tak. które stamtąd do nas dobiegły. Na podstawie przekazów medialnych, bez studiowania już detalicznego tego, co tam opublikowały, że tak powiem, organy unijne, co później było do sprawdzenia. Dlatego ja tu zachęcam do prenumeraty, ponieważ y, czytelnicy mogą się dowiedzieć czegoś, na co będą musieli długo czekać, żeby się sprawdziło, jest to dosyć ciekawe oczekiwanie, bo człowiekowi się zdaje, że coś jest niewiarygodne, a tu się okazuje, że po prostu tak to jest. Wiesz, ja bardzo bym chciał, żeby to była nieprawda, bo to nas bije mocno w wrogi, boleśnie. I takie oczekiwanie, wiesz, na, na porażkę no, samo w sobie jest mocno deprymujące i demoralizujące, tak bym powiedział, dla słabszych ludzi, bo trudno się żyje z perspektywą, że wiem, że, że poniesiemy zbiorową porażkę i ktoś nam strzeli gola, tak? No ale niestety nie możemy zamykać oczy na fakty. Więc trzeba żyć w takim jakby rozwojeniu jaźni, że wieść prywatne życie po swojemu, a to obserwować z, pewnym, z pewną dozą dystansu, że to jest nieuniknione, to są nieuniknione, ale przewidywalne przypadki wyższego rzędu, z góry narzucone nam, na co mamy niewielki wpływ niestety. Bardzo niewielki, znikomy wręcz. Możemy się tylko na to denerwować. Chyba, że zbiorowo otrzeźwiejemy, no i metodą pokojowego buntu i obywatelskiego nieposłuszeństwa doprowadzimy swoim uporem do zmiany czego właśnie przejawem były te spacery w rocznicę tak zwanego odzyskania niepodległości 4 listopada, przepraszam, 4 czerwca, <grydy> kiedy przemówił tak swoim grobowym głosem premier, który był bardzo zmęczony i on nas zachęcał do zachowania. Pokoju. Więc wykonano te, te wszystkie sztuczki magiczne wyborcze, półwolnych wyborów, bo tam była dwie listy z gwarantowanym poparciem dla oddających, że tak powiem, stery. No i tak się złożyło, że podczas obrad sejmowych była konieczna zmiana liczenia, bo zabrakło jednego głosu. No i powtórnie przeliczono, no i się okazało, że jest okej. Okay, no. Jeden głos się odnalazł i. No i wszystko przeszło na kolanie, przepchnięte, wbrew umowie, wbrew konstytucji, wbrew wszystkiemu, ale zgodnie ze zdrowym rozsądkiem. Także w ten sposób właśnie odzyskaliśmy tak zwaną niepodległość i widać jej no, nieusuwalne pęknięcia od samego początku, przy którym to początku akuszerami byli bliźniacy, bo oni przy tym okrągłym stole tam rezydowali, byli zapraszani, obradowali, spiskowali, naradzali się i tak dalej obydwaj. Bardziej intensywnie rosło, bo on był ewidentnie zawsze przeważał intelektualnie nad swoim bratem, w sensie sprytu organizacyjnego i zwłaszcza w tych różnych spiskach koteryjnych. No i on od samego początku w tym okrągłym budynku odzyskanie niepodległości rezyduje. I to polecam uwadze wszystkim oponentom, a zwłaszcza wyznawcom kultu świętego Jarosława, że on nieprzerwanie tam rezyduje jako, jak to mówi od samego początku, no jako szeregowy poseł. Proszę Pana, co ja tu mogę? Ja jestem szeregowym posłem. No Gdzie ukrywał się na tylnym siedzeniu, na tylnym fotelu co najmniej jednego rządu? No, dwóch już, bo w tej kadencji ostatniej też był na tylnym fotelu. Potem przeszedł się na krótko na przedni fotel dowódcy służb siłowych i z niego ustąpił, kiedy zaczęły się problemy z granatnikami, Więc no, no. Byłby czas na pewne zmiany. Tak, ja tu muszę poczynić pewne zastrzeżenie, że my się tutaj nie cieszymy z tych wszystkich rzeczy, opowiadamy o tym z pewną dozą humoru, czy nawet szydery, ale pewne jest, niech rzeczywiście sprawcy hańby ponoszą odpowiedzialność. To nie jest nasza wina, to nie jest państwa wina. Są osoby, które prowadzą nas y, ku takiej czy innej y, przepaści gospodarczej, politycznej czy militarnej i niech, że oni będą przed historią przynajmniej odpowiedzialni, bo na razie nie są odpowiedzialni przed nikim, a w związku z y, powszechną propagandą nie są odpowiedzialni również przed historią, ponieważ nikt tego nie wie, jak jest naprawdę. Przed Bogiem też nie są odpowiedzialni, bo jego już dawno zlikwidowano, także... No tak, tak. Bóg nam nie funkcjonuje teraz w społeczności, że tak powiem, publicznej. Tego nie ma co. Można oczywiście zaobserwować skutki tego w zachodnich krajach, gdzie tęcza po prostu wszystkich omotała dokumentnie, co nie oznacza, że przykładowo ja jestem jakimś tam wielkim wrogiem, osób, które mają takie czy inne poglądy. Nie, ale jeżeli to zaczyna szkodzić społeczeństwu, młodemu pokoleniu, to przeciwnikiem już wtedy jestem. Dopóki ktoś się zachowuje przyzwoicie, dyskretnie, nie ma tematu, bo wiadomo w dziejach ludzkości bardzo wiele zasług jest osób, które nieco inne miały podejście do życia, do świata, do do społeczeństwa, patrzyły w bardziej może wrażliwy sposób i wiele zasług to się, w to się zebrało, ale nie popadajmy w przesadę. Wszystko musi mieć właściwe miejsce i przyroda, i przyroda przewiduje także tego typu historie. Niemniej jednak obecnie obserwujemy bardzo grubą przesadę i to zaczyna być groźne, szczególnie dla młodego pokolenia, które, nie mając własnych doświadczeń wystarczająco ugruntowanych, zawierza w różne terapie hormonalne, zmiany płci itd. Kolejny mi się przypomniał no jest to żart, ale taki dosyć gorzki. Młody człowiek chce spróbować piwa, nie wolno, nie masz lat 18, papierosów, nie wolno i tak dalej. Chce pójść do kina na film dla dorosłych, nie wolno, ale terapia hormonalna, proszę bardzo, zmiana płci, operacji i te, te wszystkie sprawy. Także yy, chciałem tutaj przez to powiedzieć, że yy, troszkę te społeczeństwa zachodnie sfiksowały i nie może to stanowić dla nas żadnego wzoru. Tak, ale to nie są jedyne wydarzenia, bo co mamy jeszcze dzisiaj. Tematem naszej audycji, jak sobie przypomniałem ze względu na pewne wydarzenia, rzucamy kostką, skąd to się wzięło. To jest temat szeroki, mianowicie Rafael Grossi przemawiając podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa w ONZ-cie, 30 maja, to już relatywnie dawno, yy, powiedział. <laughs> Minęła cała epoka. Tydzień. Do... Minęła cała epoka, to dokładnie dwa tygodnie, yy, tak? Dwa tygodnie, no coś? Nie, nie do... dwa tygodnie, tydzień Ty... zaledwie. Tydzień! Jejku, to już po prostu jest niemożliwe, jak ten czas biegnie. Chodziło o to, że upominał zarówno Rosję, jak i Ukrainę, a wiadomo, że tylko jedną ze stąd tak naprawdę można było upominać, ale on. To upominał tak yy, medialnie, Demokracja. więc musiał zachować polityczną poprawność. Więc za, upominał obie strony. Proszę nie ostrzeliwać elektrowni atomowych, bo to jest groźne. I zdanie to, które stało się kanwą tytułu, rzucamy kostką. Jeżeli tak dalej będzie, to pewnego dnia zabraknie nam szczęścia. To są ważne słowa no to będzie ruska albo ukraińska ruletka. I wtedy jest pytanie, kto będzie winny. No i to chyba winny został już wyznaczony zawczasu. Tak, nie musimy szukać daleko dzisiejsze wydarzenie z poranka, rodem z filmu katastroficznego, wywalenie w powietrze poważnej zapory na Dnieprze. Tak, i to ona ma jakiś tam wpływ na na chłodzenie tam, bo to jest poziom wody generalnie w tej rzece, na systemy chłodzenia w tym, w, na zaporożu. Ale ge, najważniejsze to jest to, że tam zaleło ileś tam tysięcy hektarów różnych domostw w, w tym, w, w, w dolnym biegu rzeki, czyli w tym, jak się nazywa ten, ten, ten, ta obłaść ukraińska. E, Zapomniałem, jak się nazywa ta obłast. Poniżej Zaporoża, czyli kolejne, tam w połowie jest opanowana przez Rosję, oni kilkukrotnie próbowali przedostać się na zachodni brzeg Dniepru, mają tam swoje przyczółki, ale dalsze Dalsze ich postępy zostały przez Ukraińców uporczywym nakładem i oporem powstrzymane. No i od grudnia ubiegłego roku tam był lansowany, opisywany przez wywiad ukraiński pod wodzą Budanowa taki plan operacyjny wysadzenia tej elektrowni, znaczy tej zapory wodnej i elektrowni, siłowni elektrycznej, hydroelektrowni, bardzo dużej zresztą na, na ogromnej rzece w tak zwanej kachowce. I ona podaje prąd na, na przykład do tej zapasowy do, do chłodzenia tych reaktorów będących w stanie wyłączenia na zadnieszczu, bo to jest najbliższa elektrownia tego obiektu bliska, ale ma jeszcze inne znaczenie. No, ma znaczenie hydro wodne, bo hydrologiczne, bo jak się tam wodę spuści, no to ta ogromna masa wody spływa poniżej, zalewa niskie tereny łąkowe tam i, tak, i, i pola uprawne. I, I też jedno z miast, które ma krytyczne znaczenie dla transportu i przeprawy przez rzekę. I właśnie zalanie tego miasta, obiektów przemysłowych, było celem te, tego opracowania grudniowego wywiadu ukraińskiego pana Daniłowa, który notabene ostatnimi dniami jakoś dziwnie zniknął po ostrzale jednego z bunkrów. Ale tu nie chcę dalej spekulować, czy to on zniknął naprawdę, czy tylko medialnie, bo to są różne domysły. W każdym bądź razie z całą pewnością on był jednym z autorów tego pomysłu i ten pomysł pochodzi nie ode mnie ani nie z wywiadu moskiewskiego, tylko wprost z krystalicznie czystego Washington Post, którego ujawnił ten plan obrony przed natarciem rosyjskim w grudniu, czyli ponad pół roku temu. I teraz ten plan się realizuje, bo ktoś nad ranem w wyniku nocnego nalotu i zrzucenia bomb po prostu część tej tamy wysadził w powietrze i fala ściana wody runęła w dół. No i zalała te tereny, jak ewakuowano kilkadziesiąt tysięcy ludzi w pośpiechu i tak dalej. Oczywiście Kijów mówi o mm, podstępnej grze Rosjan i e, e, antyhumanitarnym e, działaniu na terenach okupowanych. Natomiast e, Rosjanie mów, wskazują wprost na te na te źródła, że tak powiem, z, z, z Waszyngtonu, pokazując yy, palcem na Budanowa, że on tam ten plan już dawno temu opracował i teraz go zrealizował, zwyczajnie, w akcie desperacji, po to tylko, żeby uniemożliwić penetrację dużych sił zmotoryzowanych Rosyjskich, ich przeprawy przez równoległy szlak transportowy właśnie przez koronę tego mostu, bo ona tam, tam jeżdżą transporty, prawda? Można, można się nim po prostu przemieszczać, bo to jest konstrukcja bardzo wytrzymała i nośna, czyli można ciężkimi siłami po niej, po koronie tego mostu przejechać. No i teraz zostało to wysadzone i ta jedna z tych niekontrolowanych przepraw. Zwyczajnie została na trwale przerwana Dniepr jako rzeka, jeżeli nie największa, na pewno należąca do pierwszej trójki w Europie, no sforsować się tymczasowymi mostami pontonowymi nie da. A jeżeli, to z wielkim trudem, więc ze względu na swoją szerokość i tak powiem, siłę przepływu, więc no bardzo ciekawa sytuacja strategicznie. Zobaczymy, jak to dalej się rozegra. Na mapach rosyjskich oczywiście są naszkicowane plany dalszego, no przewidywalne, no bo Rosjanie o tym mówią od dawna, że muszą odbić Desce, czyli przedrzeć się skutecznie z dużymi siłami na lewy brzeg, czyli zachodni, prawy brzeg Dniepru i, i przejść dalej w kierunku granicy z z Mołdawią i, i Rumunią, czyli tam, gdzie się mieści w tym zaułku za Odessa, rosyjskie miasto założone przez Katarzynę Wielką, e, równolegle z, z, z miastem nad Newą. Więc to, to, są, to są dwie perły dla kultury rosyjskiej równoległe. Odessa, zwyczajnie jest przez Rosję traktowane jako ich kolebka, jako ich miasto niepodważalne. Nie da się tego z, z, zająć obcymi siłami i powiedzieć, że no to teraz będzie polska, ukraińska, turecka, jakakolwiek inna. Nie, ona zawsze była rosyjska od, od momentu założenia i Niedźwiedź o tym nie zapomni, o tym mówi otwarcie i się będzie to realizował ze, swoim, ze swoją znaną zaciekłością, uporem i często poświęceniem. Teraz Obserwując media moskiewskie dochodzę do wniosku, że przekroczono tzw. Rubikon wschodni, Rosjanie są już na tyle wkurzeni tymi, tymi licznymi utarczkami i, e, i nalotami tych różnych dronów, atakami wewnątrz Rosji na różne obiekty energetyczne, e, tam stacje paliw przetwórnie, tam i, e, ad hoc e, rociągi, prawda? To, to wszystko oni naprawiają, ale są już determinowani tymi ciągłymi atakami, żeby w końcu utrzeć zdecydowanie nosa Ukraińcom. I jak to mówią generałowie ze sztabu generalnego, między innymi Gerasimow, zwyczajnie przypieprzyć im rasa dobrze atomówką i będzie spokój. To oni mówili już w lutym ubiegłego roku, na samym początku. Napierając na Putina... Aby to zrobił I on ich powstrzymywał racjonalną argumentacją, że to jest po pierwsze niehumanitarne, ale jeszcze gorzej. To źle będzie wyglądało w naszych i światowych mediach, że jesteśmy tak piszą o nas. Jesteśmy troglodytami, jesteśmy bandytami, którzy niszczą ludzi bez zapamiętania, a my nie. My nie chcemy ich zabijać. My nie chcemy niszczyć ich infrastruktury i tego, co zbudowali. My chcemy, aby się poddali, aby reżim faszystów y, zwyczajnie się poddał i abdykował, aby się usunął, aby od, ogłosił mm, z, z, taką no, zależną suwerenność, czyli neutralność zbrojną Ukrainy, żeby zrzekł się dążenia do NATO i to nam wystarczy. Y, y, to jest ich cel, operacja. Nie jestem tu ich rzecznikiem prasowym. Opowiadam tylko, jak tłumaczę swoje działania. I ta motywacja jest szczera, bo podpierają ją dokumenty sprzed lat 30, że co potwierdza były szef CIA, znaczy obecny szef CIA, poprzednio ambasador wieloletni w Moskwie, który napisał w swoim dokumencie sprzed lat bodajże 20, że w momencie tak zwanej pierastrojki jelcynowskiej, dla Rosjan istnieje tylko jedna najważniejsza czerwona linia, mianowicie jeżeli NATO będzie dalej posuwało się na Wschód. W szczególności, jeżeli podejdzie pod granice rosyjskie tak daleko jak Ukraina, to jest czerwona linia, na którą Kreml ani sztab Generalny Armii Rosyjskiej nie zezwoli nigdy, nie zgodzi się na to i będzie przeciwdziałał temu wszelkimi środkami aż do eskalacji atomowej. On to napisał bardzo dawno temu i ten plan to, to nie jest mój ambasador, to nie jest ja nie jestem jego agentem, tak on jest szefem byłym wywiadu amerykańskiego, dobrze poinformowanego, wieloletnim ambasadorem w Moskwie, czyli człowiekiem, który naprawdę wie, co w trawie piszczy na wschodzie, rozumie, co oni robią i działają, rozumie ich motywacje i wszystkie meldunki przechodzą przez jego biurko. On to po prostu ogarnia. No i jeżeli on to napisał wiele lat temu, a teraz to potwierdza, no to nie dziwmy się, że Rosjanie tak postępują. No tak, ale w obecnych czasach, jeżeli chodzi o tak zwaną popularną publiczność, któż by się przejmował traktatami międzynarodowymi, traktatami rozbrojeniowymi, porozumieniami między mocarstwami w zakresie terytoriów zalecznych lub buforowych. Nikt na to nie zwraca uwagę. Ważne, że rzucono propagandowe hasło takie czy inne i wszyscy za tym Podążają. Może najlepszym, najprostszym tego przykładem jest zestaw takich sytuacji, jak to Rosjanie się ostrzeliwują sami w elektrowni w Zaporożu. Sami sobie wysadzili most y, krymski, y, wysadzili sobie również rurociąg Nord Stream 2. No i teraz się okazuje, że wysadzili również y, tą y, zaporę dzięki której ujęciom wody Krym posiada główną magistralę dostawy wody pitnej. Także to jest dosyć istotna rzecz. Jeżeli się zestawi te wszystkie fakty, no to można powiedzieć, że Rosjanie to jest najgłupszy naród na świecie, który nieustannie robi sobie psikusy i pomnaża trudności. No tak, to, ta dostawa wody na Krym jest bardzo istotna, bo to jest, tam jest klimat śródziemnomorski, właściwie podzwrotnikowy. Ziemia jest niesamowicie wysuszona przez słońce, a naturalnych źródeł wody, zwłaszcza rzek, nie ma, więc no, trzeba to dostarczać z zewnątrz, jeżeli nie ma opadów. No i tu pod naturalnym ciśnieniem, hydrologicznym, dzięki tej różnicy poziomów woda z szerokim rolociągiem może płynąć pod własnym ciężarem ze spiętrzenia w Kachowce, bo to jest tam raptem kilkadziesiąt metrów, ale na, tym, na tej odległości, przy tam niskim spadku rzędu tam pół procenta bodajże, czy ile, ta woda może z, z wydajnie płynąć, tak? A jeżeli to lustro się obniży o kilkadziesiąt metrów, no to wody nie ma po prostu, bo ona pod własnym ciężarem już w tym rozciągu nie będzie płynęła. I to na tym polega ta cała tajemnica mm, zaopatrzenia w wodę, że jeżeli ta woda tam jest, na zaporze, to pod własnym ciężarem za darmochę to płynie, a jeżeli nie ma, no to jest pytanie jak zasilić turbiny i żeby napędzić tę wodę pompami, żeby skąd ją wziąć. No to jest problem, bo z morza oczywiście słonej wody ci u nas dostatek, tylko że cholera, ona się nie nadaje do picia. Także takie dla Państwa ja bym tutaj sugerował zadanie domowe, żeby poszukać w których mediach Zjawi się informacja, że główna dostawa wody pitnej na Krym właśnie z tej yy, zapory i że właśnie Rosjanie postanowili pozbawić się wody pitnej. Ruchole po prostu są samobójcami, to jest na, tak. na W momencie ogłoszenia wiosenno-letniej kontrofensywy Putin zrobił w gacie i wysadził se nawet rurę z wodą wcześniej. Dwa lata wcześniej wysadził sobie największe rury z gazem, zapatrujące Europę, za które dostawał dobry szmalec. No po prostu, no do, taki on już jest. No wszyscy widzą, nie? To tak, jest tak. no. To e, No właśnie. E, co my tu jeszcze mamy z takich bieżących wydarzeń? Bo my tu omawiamy praktycznie tylko dwa dni. Wczoraj, wczoraj i dzisiaj. Aha, to może cofnijmy się, bo tam jeszcze cyrki były w środku tygodnia. Ja tu znalazłem taką notkę w moich papierach. Wojska amerykańskie przenoszą wojska do, swoje wojsko do Peru, ażeby chronić lit. Argentyna i Chile jako centrum produkcji litu na świat. A pamiętasz, to... takiego, pamiętasz takiego pana z czarną teczką kandydata na prezydenta? On mówił zawsze A, o Peru. Ty Miński, Ty Miński. On, on, ja pracowałem w Peru i tu mam czarną teczkę i to są wszystkie dokumenty. <śmiech> Ciekawe, czy no bo tam rządzi jak zwykle jedna hunta, potem następna i ci prezydenci tam są dosyć marionetkowi. Ale tym razem powiem Ci szczerze, że te państwa m, Ameryki Łacińskiej m, mocno się z, z, no, wyswobodziły spod buta trzyliterowej organizacji no i przejawiają mocne ciągoty suwerenne, Zapraszają czasami na przykład do dwustronnych wizyt uzgodnieniowych, podpisują kontrakty na przykład obronne z Rosjanami, a jeżeli nie z Rosjanami samymi, no to z ich firmami najemniczymi, w tym z Prigorzynem osobiście. Na, w Ameryce Południowej Prigorzyn tańcuje i tam podpisuje różne układy, między innymi też w Afryce na gruntach spornych z, z Europą, czyli głównie Francuzami, którzy stamtąd się wycofują, niektóre kraje oficjalnie podpisują porozumienia współpracy wojskowej z kontraktorami wojskowymi z Rosji. No, ochronę różnych obiektów y, przemysłowych, produkcyjnych i tak dalej. No, podobny trend być może zobaczymy, bo były już pierwsze przejawy w Ameryce Południowej. Zwłaszcza y, w y, obiektach y, no, ochrony tych dużych inwestycji był przewrót przecież. Nie wiem, rok temu, czy trochę wcześniej, właśnie prezydencki ewidentnie w oparach litu na zaopatrzenie samochodów elektrycznych pana Maska. No i to chyba jest ciąg dalszy. Ten państwowy monopol, czyli odwrócenie trendów prywatyzacyjnych rządzących tam przez dziesięciolecia i nacjonalizacja zasobów naturalnych w jednym ministerstwie po to, aby skutecznie móc je chronić i nimi zarządzać hmm. i pobierać, no tantiemy, profity z tego tytułu, przecież nie na darmo. Jest popyt na ten surowiec, a kilka krajów Ameryki Środkowej są, i Południowej są największymi naturalnymi zasobnikami tego surowca, no to jest ograniczona podaż i organizacja polityczna. Ja się mocno jestem zdziwiony brakiem operatywności firmy na trzy litery, która do tej pory tego typu skoki potrafiła sprytnie skanalizować i je przejąć. Obecnie chyba są nieskuteczni, nie dlatego, że brakuje im siły operacyjnej, ale są zbyt rozlatani, rozbiegani po świecie, pilnują zbyt wielu króliczych nor jednocześnie zwyczajnie nie są w stanie tego ogarnąć. Takie ja mam wrażenie z daleka. Nie jestem tu żadnym fachowcem ani wyrocznią, ale do tej pory byli bardziej skuteczni. A obecnie wygląda na to, że po prostu stracili orientację i, i, i co dzień wydarzy się coś nowego. E, ale nie to, to by, przepraszam, że tu się no, no, no. wtrynie, w ale y, to by tłumaczyło, dlaczego y, pewne tematy wydają się y, zaniedbane, albo porzucone przez Amerykanów, z tej właśnie prostej przyczyny, że już przestają ogarniać ilość teatrów konfliktowych z jednej strony i ilość teatrów biznesowych z drugiej. Wyszedł kot na pustynię Sahary i mówi, kurde, nie ogarniam kuwety. Tak, świat się okazał już trochę za duży dla tego aparatu, który jakby nie było jest w recesji dosyć poważnej. Nie nastąpiło Bankructwo Stanów Zjednoczonych 1 czerwca, jak niektórzy zapowiadali, co było oczywiście do przewidzenia, bo takie wyrzutki to są tylko po to, ażeby um, osoby <grym>, o, o dosyć słabej psychice inwestorskiej y, zaczęły robić dziwne ruchy. Ale ty mówisz ostatnio y, slogany reklamowe tworzysz, tak powiem wierszem. A, to jest ja tylko nie wiesz, po to, wierzę. ja nie wiem, może za dużo czytam. Nie, nie śmiej się ze złota, bo ja się akurat szykuję na wejście. Złoto dobre jest, srebro również. Ja jestem zaś zwolennikiem stali, jak zwykle. A, bo ty tradycjonalista. Lubisz nie, takie tak. Stabilne, twarde, wytrzymałe, nośne. Tak, tak, ale zaraz właśnie rynki. Aha, jest jedna dygresja, której nie podjąłem, bo następne ją przykryły. Mianowicie Dania i pieniądz duński, co w ostatnich dniach się pojawiło właśnie. A nie tylko, To cała, zauważ, że to jest związane nierozerwalnie z trendem, który podobno jest poboczny, nie ma nic wspólnego akcesji do NATO, ale Skandynawia cała gremialnie zmierza do NATO, jeżeli dążenie szwedzkie razem z fińskim się zrealizują, no to cała Skandynawia znajdzie się, że tak powiem, w, tym, w tej orbicie, bo taka jest logika geograficzna. Nie może się to odbyć inaczej. Oni ja czują wewnętrzną spójność kulturową pomimo różnorakich języków i tam różnic że tak powiem, regionalnych, ale solidarność te, wikingów nadal obowiązuje, no, mimo upływu tysiącleci, no, po prostu oni się doskonale rozumieją, rozumieją swoją odrębność kulturową, że tak powiem, genetyczną, tak bym powiedział, bo, no, takie nurty teraz są banderowskie, no, więc można używać też takich argumentów. Więc są no, odrębni genetycznie, blondyni z północy i, i, i czu, czując, że tak powiem, solidarność grupową, ale tak mówiąc poważnie, no to jeżeli, jeżeli taki duży obiekt prawda, regionalny, polityczny stanowi jedność obronną, no to jest oczywiste, że nastąpi dalsza integracja, polityczno-monetarna. Do tej pory wszystkie te kraje, mimo przynależności w większości, przecież nie wszystkie te kraje należą do wspólnego rynku europejskiego, no to nie przyjęły gremialnie euro z tego samego powodu, czyli odrębności kulturowej i dużej nieufności do e, działań gospodarczych kontynentu europejskiego. po co do e, działań e, e, gospodarczych i kultury, że tak powiem, pracy, etosu Pracy, sposobu oszczędzania i no to są tradycjonalne społeczeństwa lubiące oszczędzać, niedowierzające tym wszystkim nowym trendom monetarnym itd. Czyli prowadzące bardzo zachowawczą politykę monetarną, co ma odbicie faktyczne w tym, że ich waluty lokalne są fundamentalnie mocniejsze od otoczenia. Jeżeli by się tego atrybutu pozbyły, no to byłyby na straconej pozycji na wspólnym rynku, bo, bo, bo organicznie byłyby zbyt mocne w stosunku do swojego otoczenia, to by, czyli tego słabszego, że tak powiem, fundamentu kontynentalnego. No i wtedy by te, te napięcia, że tak powiem, strukturalne wpływały na, na, na nieustanne tarcia w ich banku lokalnym, tym centralnym, podporządkowanym reżimowi z Frankfurtu. Do tego się to sprowadza, dlatego nie przyjęły wspólnej waluty, bo swoja imię w sercu bardziej bliższa, bo się zachowuje, że tak powiem, bardziej tradycyjnie, tak powiedzmy, podobnie jak frank szwajcarski. Tak? I mam wrażenie graniczące z pewnością, że to o czym mówisz, czyli choroba duńska, nie tylko, to wszystkie państwa skandynawskie, trzy główne rynki, między innymi korona szwedzka, chyba najbardziej znana na polskim wybrzeżu, zwyczajnie w dziwny sposób w skoordynowanym działaniu odmawia przyjmowania swojej waluty w, w dwustronnych transakcjach międzybankowych. Czyli, że... W, w, Polskie banki nie mogą transferować tych walorów, że tak powiem, gotówkowych, nie mogą ich inkasować w bankach w korespondentach krajów emitenta, czyli chociażby w Göteborgu, czy tam załóżmy w Kopenhadze, bo tak to się do tej pory odbywało. Kantor tam w Gdyni skupował te, te waluty, wymieniał je w tym, w polskim banku. Bank S.A. na przykład wysyłał to transportem raz w tygodniu, raz w miesiącu, promem tam do Karszta czy gdzieś tam do chwili do banku z korespondenta i tam to wymieniano na przelew bankowy, który natychmiast przechodził po przeliczeniu do, do banku w centrali pks w Warszawie i to mieli na swoim koncie. Natomiast obecnie to, te transakcje zostały powstrzymane i pytanie jest za 100 punktów dlaczego. Jaka jest Twoja wersja? Więc tak, mamy tutaj kolejne zjawisko, element wycofania gotówki. Co więcej, to są waluty relatywnie mocne i stabilne. Dlatego w przypadku jakichś tutaj kryzysów bankowych transfer walutowy pójdzie w kierunku walut silniejszych w Europie i ten kanał zostaje radykalnie i niespodzianie zamknięty. Także widać tutaj, że jesteśmy coraz bliżej pewnych zjawisk bankowych, które mają niepokojącą formę i które sugerują, że te drogi ucieczki kapitałowej będą się domykać. Tak, ale dla mnie osobiście w Europie, gdzie państwa członkowie wolnego obszaru gospodarczego do tej pory absolutnie z, z absolutnie zerowymi barierami obrotu finansowego, nagle niespodziewanie, bez dana racji, wprowadzają kontrole kapitałowe. Na razie w formie miękkiej, bo to tylko dotyczy gotówki, tak, nie przyjmujemy, Pan może no, przesłać przelew i tak dalej, ale to istotne, ta istotna gałąź wolności gospodarczej e, i wspólnego obszaru e, walutowego, handlowego i, i przepływu towarów i ludzi, została zablokowana arbitralnie, bez wytłum wyjaśnienia. I ten właśnie brak wyjaśnienia dla mnie jest pełnym wyjaśnieniem sytuacji, bo jest to działanie wyjątkowe. Skoro nie ma uzasadnienia logicznego, no to trzeba znaleźć inne alternatywne, bardziej logiczne. No i to jest zabezpieczenie się przed tym właśnie ranem w kierunku silniejszych walut w Europie w oczekiwaniu, w wyczekiwaniu, tak bym powiedział, w pozycji wyczekującej na krach euro. Taka euro, Na przykład pod postacią wprowadzenia cyfrowego euro i wtedy wartości gotówkowe, które w dużej liczbie krążą po wspólnym rynku będą z powodu spodziewanego lęku przed dewaluacją wymieniane pospiesznie na inne równorzędne waluty, które da się na tym wspólnym obszarze gospodarczym wymienić bardzo łatwo w każdym kantorze. Wystarczy wpłacić tu, wymienić na swoje, przejechać tam parę kilometrów samochodem i wymienić gdzie indziej, prawda, i mamy uratowane pieniądze. Nie? No tak się nie stanie, bo te wszystkie waluty ucieczkowe, na początku frank szwajcarski został, już tak powiem, unieważniony w obrocie gotówkowym. przypominasz sobie ten, ten moment zawodu, kiedy franki szwajcarskie nadal obowiązują, ale, ale nie do końca. No bo może się wymienić w szwajcarskim banku w Bernie, w Curychu i, i na granicy, a tutaj nie. Więc no, no, no coś się stało, tak? No teraz ten sam, ta sama sprawa dotyczy wszystkich banków do tej pory tych walut, że tak powiem, niszowych działających na północnym obrzeżu, czyli w całej Skandynawii. No i Wszystkie furtki są pozamykane i teraz zostaje tylko jedno euro, które działa na otwartym rynku, zawsze waluta obowiązuje. Od 1 stycznia zmniejsza się pułap operacji gotówkowych, legalnych. Nie wiem, do, do ilu tam, do 5 tysięcy euro, do 10 tysięcy jakoś tak. I ja powy... z tego nie śledzę, bo to wszystko po prostu nie wiadomo, w którym kierunku zmierza. Te zjawiska, które wymieniłeś, to przede wszystkim kontrole kapitałowe, które już same w sobie są sygnałem problemów systemu bankowego. Dodatkowo redukcja kwot dopuszczalnych w obrocie gotówkowym oraz blokowanie wymienialności walut europejskich innych niż euro. Także to wszystko się dzieje pod osłoną lata, Oczywiście mówię głównie o tym, co z walutą duńską, czyli z przyjmowaniem gotówki. Inne rzeczy od dawna już narastały i oczywiście kierunek jest z góry przewidziany. Zmierzamy powolutku do kryzysu bankowego w Europie. On niekoniecznie musi być jakiś radykalny, chociaż jeżeli przyjmie formę krachu, no to będzie radykalny. Jak to się odbędzie, to trudno tutaj przewidzieć, bo oczywiście spekulacji jest mnóstwo. Pierwsze terminy już przekroczyliśmy. Kry znaczy kryzys banków małych i średnich w Stanach też już za nami. Trwa centralizacja. Jak to się dalej potoczy, to też nie do końca terminowo możemy przewidzieć. Niemniej jednak wcześniej czy później skutek będzie wiadomy, czyli centralizacja głównych banków i CBDC, czyli waluta cyfrowa banków centralnych. No kryzys tak zwanych banków średnich nie do końca jest tak naprawdę krysem banków średnich, bo te cztery, które się przewróciły niemalże synchronicznie. Lęk Iran na bank został wywołany sztucznie, co można wykazać między innymi na podstawie oficjalnych dokumentów złożonych w Komisji Nadzoru Rynku Finansowego i w Komisji Komunikacji, Federalnej Komisji Komunikacji. Dlaczego? No bo w tzw. mediach społecznościowych, czyli głównie na Twitterze wiadome siły, które można wskazać wywołały panikę strachu. Chodzi, mówimy to o dwóch bankach w szczególności. Silicon Valley Bank i Silver Silver jak on tam się nazywa, Silver Crest? Silver Capital? A już nie pamiętam. Coś to takiego. Takie właśnie fajne nie, nazwy. Ich <głos> razem było cztery, ale zaczęło się ten największy, najważniejszy, spinający, różne wątki między innymi krypto, gdzie pojawiła się znowu osoba Samuela Bankmana Frida, a to wiadomo z dokumentów sądowych, więc to nie jest mój domysł, ale po prostu wnioski z bilansów, które zostały pokazane podczas przesłuchań. Więc to jest dokument jak najbardziej oficjalny. Natomiast te przypuszczenia o tym, o sztucznym ranie na bank, ja sam obserwowałem, bo sam byłem ich źródłem. Natomiast potwierdzenie przyszło z, of z oficjalnego źródła, z zawiadomienia do do komisji, federalnej komisji komunikacji złożonego przez amerykański, amerykański, związek bankowy, czy bankierów, czyli związek banków, jest ich ponad 4000. I oni widzieli, co się dzieje, to jest ich poletko, ich podwórko, że ktoś nagania, na upadłość konkretnego banku jest, są tworzone sztuczne fora internetowe na Twitterze, grupy zainteresowania, szuszu szu, szu, tu mam to, tu słyszałem, tamto i tak dalej, zaczynają się ustawić kolejki pod wydziałami tego banku i oprócz są konta właśnie w wyniku tych plotek o jego nadchodzącej upadłości. To wszystko było scentralizowane i zorganizowane. To nie była akcja organiczna. Jak najbardziej ranna bank, ten, który się rozpoczął tam kilka miesięcy temu, nie, nie był organiczny. On mógł się wydarzyć organicznie, bo wszystkie, że tak powiem, predyspozycje i warunki wstępne istniały. To tego mu się nie da zaprzeczyć. Zagrożenie, że tak powiem, ich portfela obligacji było realne. Natomiast, aby z niego skorzystać, no to trzeba było wywołać ten, tę panikę publiczną. I ona została jak najbardziej, to daje się w dobie internetu wykazać, bo to jest główne medium komunikacyjne obecnie. Dzięki temu, że jest to internet, a internet nigdy nie zapomina, można to statystycznie wykazać. że To była akcja jak najbardziej centralnie zaplanowana i przeprowadzona. I to samo w sobie stanowi dowód na to, że ktoś na tym zarobił i to jest faktem. Na restrukturyzacji tych banków e, ich nowi nabywcy zarobili dobry grosz. Pff, daj Boże zdrowie, okej, okay, w porządku. Ale jest pytanie następujące, skoro tam był w tle pan e, e, prezes e, e, Komisji Nadzoru Rynku, e, pan e, Bankman Fried, prawda, oskarżony o malwersację, zaprzeczający wszystkiemu, a prywatnie znajomy szefa Komisji Giełd, seku tak zwanego, no to, no coś się tutaj, tak powiem, w narracji niekoniecznie klei, tak? Jest, jest jakaś akcja przeprowadzana wysadzania kontrolowanego budynku w powietrze i to jest najbardziej nośna hipoteza, bo, no bo śladem pieniądza prowadząca jest całkiem logiczna. Ktoś zarobił na tym, wykonując y, sugestie albo zlecenie, albo prośbę o kontrolowane wyburzenie dużego banku z wcale nie średniego zakresu, ale wyższego zakresu, bo mówimy o bankach o kapitalizacji ponad 100 miliardów dolarów. Czyli to jest pierwsza trzydziestka banków amerykańskich, a ich w sumie jest kilka tysięcy, niedawno jeszcze było 30 tysięcy. I, I doszło już do tego, że jest ich 4,5 tysiąca i ta 4,5 tysiąca nadal jest za duża, żeby przeprowadzić skutecznie, że tak powiem, reorganizację, reset systemu, no bo lepiej jest ich mieć kilkadziesiąt co najwyżej. No i to ten proces obserwujemy. Konsolidacji, czyli ja to nazywam po bolszewicku przymusową kolektywizacją finansów i tak to się w detalach objawia, jak najbardziej sądząc po aktorach tego przedstawienia, tych głównych działaczach, jak szczury biegających po kątach, no ta hipoteza się potwierdza w, no, w działaniach operacyjnych, no bo oni za darmo nie biegają. tak? To... Bez przyczyny ta gorączka nie wybuchła i panika i to wszystko ma swoją radosną kontynuację. No bo okazuje się, że przecież Ministerstwo Finansów, pani Żaneta Jeleń nad wszystkim panuje, nie ma się czym przejmować. Bank Centralny w ogóle tu nie widzi zagrożenia, bo uruchomił specjalne linie kredytowe, więc no, stabilność systemu w ogóle nie stanowi powodu do niepokoju. To wszystko jest w porządku i na pewnym poziomie, jak to spojrzeć tak, strategicznie, to faktycznie nie ma się czego obawiać, bo jest realizowany plan. I ten plan to nie jest totalne wyburzenie i jak to mówią u nas, no, pierdol, tylko nowy porządek. No. A nowy porządek wyklucza chaos. On po prostu będzie inny niż dotychczasowy. Tak, więc ja jako pesymistyczny optymista powiem, że to nie tylko nie jest najgorszy scenariusz, ale nawet całkiem dobry ponieważ dla osób przytomnych, wrażliwych i czujnych daje możliwość transferu swoich środków we właściwym, nazwę to ogólnie, kierunku i ochrony oszczędności. Jest póki co wystarczająco dużo czasu, ażeby zrobić to w sposób prawidłowy i sensowny. Obserwując te zjawiska na rynku, które przecież zachodzą, na szczęście Ci wszyscy cwaniaczkowie z samych szczytów finansowej władzy chronią także i siebie, przez co i my możemy zyskać jakiś oddech i chwilę zastanowienia. Można oczywiście te wszystkie sygnały odczytać, znaleźć pośród analityków niezależnych. No i skorzystać z takiej czy innej rady. Oczywiście ja tutaj nie odważę się dawać nikomu żadnych pouczeń. Każdy musi tutaj rozpatrzeć swoje ścieżki inwestycyjne i tak biorąc po ludzku najzwyczajniej własne potrzeby, bo niektórzy potrzebują spać na pieniądzach w materacu, a inni wolą mieć w tapczanie mąkę i cukier. Także różne są modele. Różne też zakresy majątkowych możliwości. Ważne, żeby nie stracić tego, co się posiada i żeby mieć przeświadczenie, że te walory zostały ochronione. Także zachęcam Państwa wszystkich do uwagi, pomimo pory letniej, tej całej Nirwany, pięknej wiosny i początku lata. Oczywiście to, to sprzyja zapomnieniu, pośród albo twórczej roboty w ogródku, albo pośród rozrywek i spotkań ze znajomymi. Ale jednak nie można dać się uśpić i trzeba zrównoważyć i działania gospodarskie i także wypoczynkowe. Powiem Ci, że nie zapieje jeszcze drugi kur, czyli nie skończy się lipiec, a e, przeżyjemy duży wstrząs. I tutaj jestem prorokiem takim, mam takie wizje, ale to niestety się rysuje na wielu odcinkach, takie punktowe pęknięcia nielogiczne, prowadzące do takiego wniosku, że kruchość systemu miejscowa narasta, i ona z, musi doprowadzić do jakiegoś większego pęknięcia, a gdzie ono się objawi, no to wiesz, no to możemy na ten temat dyskutować, ale już widać, że chwila tego pęknięcia jest bliska, naprawdę Ale To, przypo, to, to przypomina właśnie to, to, co powiedziałeś, scenariusz filmu katastroficznego, ja zresztą uwielbiam takie filmy, nie wiem dlaczego, może po prostu z tego powodu, że takie jest tutaj przeznaczenie, ażeby reagować na sygnały katastrofy na za 3.12 czy nawet za 2, za 2 minuty. Takie pęknięcia systemu to są dla osób umocowanych fachowo nieomylne wskaźniki, dalszych działań i konsekwencji tych wszystkich, że tak powiem, dziesięcioleci zdążania ku katastrofie finansowej świata. Z jednej strony to jest przerażające, ale z drugiej jednocześnie pasjonujące, bo wyobraźmy sobie to, że mamy tego typu wiedzę, na wiele miesięcy przed takim krytycznym zdarzeniem i mamy możliwość podjęcia działań wtedy, kiedy wszystko wokół wydaje się spokojne, zmierzające owszem do chwilowych tam dekoniunktur takich czy innych branżowych czy regionalnych, a tu nie, tu się okazuje, że to tło pogrąża się coraz bardziej, tak jak ląd niestabilny, który zanurza się w oceanie i niechybnie wszyscy utoną, chyba, że ktoś sprzeda wszystko, że tak powiem, na tej zagrożonej ziemi i wyniesie się w bezpieczne rejony. Tak, tak ja to widzę. Tylko nie wiadomo, gdzie jest ten bezpieczny rejon, bo tu mówimy o, o systemie światowym, globalnym, obejmującym dosłownie wszystko, no. więc tu znaleźć tę bezpieczną wyspę jest cholernie trudno i to jest zwyczajna ruletka, no, nie zgadniesz, niedawno się wydawało, jeszcze 3-4 lata temu, że Nowa Zelandia jest tą oazją spokoju, bezpieczeństwa, stabilności obfitej, zdrowej żywności, daleko od świata, a jednak cywilizacja, ale może się ukryć, można kupić tam tanio ileś tam hektarów i żyć z uprawy bananów, patatów i, i, i, i hodowli e, z, z, z, z tych chociażby Kangurów, tak? No, no być może się okazuje, że tam na, był największy zamordyzm w, w dobie covida. Więc no, no. Ostre znieczulenie i wielka zagwoska. jak to się stało, że w się spokoju Jakaś komunistka, łamana przez faszystka, wprowadziła stan wyjątkowy i wzięła wszystkich za twarz. No, wprowadzając twardą dyktaturę. I obozy kwarantanny, które jako żywo przypominały nowoczesne obozy koncentracyjne. Wprost, z podlęczników. No, niemożliwe, no możliwe, obozy koncentracyjne i w każdym, że tak powiem, w każdym baraku było Wi-Fi, no, żeby na bieżąco się monitorować. Także no, nowoczesność w domu i zagrozie. to mi otworzyło oczy na wiele tematów, między innymi sprawdziłem rodowody i, i koligacje, powiązania osób, organizatorów, te firmy, które budowały te baraki, no i powiem się, że no, mają kilka wspólnych cech. Między innymi spotykają się często w Szwajcarii. Tak. Grono jest znane od lat spotykające się w tym samym składzie i organizujące nam świetlaną przyszłość w 15-minutowych miastach. Oczywiście takie miasta już były znane w 1943 roku. Wszędzie było blisko, nie było samochodów. Nikt nie jadł specjalnie. Było, Miesa. Najbliżej było między barakami trzecim i dziesiątym. Także <laughs> była, tak. była orkiestra, była nawet pływalnia. Także wiesz, no, no nie jest tak, że to było całkiem dzikie. Oczywiście wspomnienia i różne podręczniki o tym mówią inaczej, no ale ale życie kulturalne mimo wszystko kwitło. Więc można powiedzieć, że to była cała wita dzicz i, i to, że w zamknięciu to, to człowiek nie żyje. Może żyć i to, niektórzy nawet się z tym pogodzili. Żyli jak tak powiem, w środowisku naturalnym, kwit handel wymienny i różne inne usługi, zwłaszcza specyficzne, także wiesz, no. Człowiek e, żyje w różnych ekosystemach, no, potrafi się przystosować, ale no, możemy we dwóch się umówić, a myślę, że wielu ludzi się z tym zgodzi, to nie jest ich ideał na przyszłość, prawda? wszystkich <śmiech> <śmiech> <I, śmiech> nie, nie chcielibyśmy się do tego przeprowadzić, ale ktoś nas cierpliwą, ciepłą rączką ku temu prowadzi, no i trzeba dostrzec ten trend i zidentyfikować, że to nie jest przypadek, że on trwa od lat długich dziesięcioleci. No i że z taką zaciekłością, wytrwałością jest prowadzony. Między innymi przez naszego nowego pana z Londynu, ukoronowanego, pana Karola. No pan Karol był do tej pory tylko takim jakby człowiekiem w tle, od pół wieku biegającym w obronie planety. Obecnie jest no. Mocarzem, tak? Światowym. Tak, no bo on od dziesięcioleci jest aktywnym działaczem. Emituje także różne hasła, które precyzują liczbę optymalną liczbę ludności na świecie. Nie jest to liczba ani ta, ani większa, tylko zupełnie inna. <grym> <grym> także automaty się nie zorientują w mojej wypowiedzi zdecydowanie. Ale państwo jak najbardziej... Mamy to na co dzień, obserwując różne zabiegi, które mają, że tak powiem, że tak powiem, uszczęśliwić nas przy krótszym żywocie. Czy to z powodu diety, czy to z powodu przyjmowanych różnych preparatów, lekarstw czy innych tam atrakcji. Widać to ostatnio, bo trendy spadkowe w liczbie ludności różnych krajów, szczególnie mocno zaangażowanych w eksperymenty medyczne, no bardzo, bardzo spada ta liczba i można zapytać grabarzy, jak to jest. Mówisz o oczekiwanej długości życia w aktuariacie, bo to ma ogromny wpływ na ubezpieczenia. O, tak, to jest jedna rzecz, a także na wysokość emerytur. Już wspominaliśmy to nie, niejednokrotnie, jak ZUS szczycił się zwiększeniem świadczeń dla osób, które pozostały przy życiu. Wiadomo jakim to się odbywa kosztem, bo pula środków jest przecież nieposzerzona, tylko pula świadczeniobiorców Be się. Z... Beneficjentów zmalała, Beneficjentów była. się kurczy, tak, także z tego to właśnie wynika mnie utkwiła w pamięci wypowiedź pewnej listonoszki w Wielkiej Brytanii, która mówiła, że taki dosyć już leciwej doświadczonej, która powiedziała, że zwykle umierało od jednej do dwóch osób rocznie z jej rewiru na połowę maja miała około 19 zgonów no to może obrazować tempo pewnych procesów. Nie jest to oczywiście bez przyczyny, bo wiadomo, co się zmieniło. Ja tego tematu nie chcę tutaj rozwijać szeroko, bo by nam na pewno przycięło tę audycję. Już nie mówiąc o tym, że te zasięgi wydają się takie dosyć dziwnie kurczące się w pewnych momentach jak coś powiemy nie tak jak trzeba. No ale takie są czasy. Kto chce wiedzieć, kto chce słyszeć, kto chce rozumieć, ten rozumie. No, pula aktywnych i dostępnych zawodowo jakby się kurczy w świecie zachodnim. To jest bardzo mocny trend dezinflacyjny. Co obecnie obserwujemy w tym przejściowym momencie zawahania między wyznawcami teorii hiperinflacji e, oraz e, recesji i depresji deflacyjnej. Bo te dwie szkoły jakby wiodące się pojawiły. Oczywiście obie są błędne, e, bo zrealizuje się coś pomiędzy, ale bardzo przebiegłego. I to etapowo, czyli według planu. Nie będzie to jedno, jednostajny ruch w żadnym kierunku, czyli z, z kilkoma perturbacjami po drodze. No i trzeba być, tak powiem, na bieżąco. Jesteśmy w chwili w tego przejściowego uśmierzenia lęków, strachów. Po galopadzie inflacji z ubiegłego roku nastąpiła oczekiwana, logiczna destrukcja cen i, znaczy destrukcja popytu głównie i ustabilizowanie cen zaopatrzeniowych z powodu przezwyciężenia tych różnych luk i wąskich gardeł. Na przykład tutaj można wskazać chociażby półprzewodniki, które spółki niedostępne stały się towarem zalegającym, między innymi masowe pamięci i tak dalej z powodu gotownego spadku zaopatrzenia na nowe modele tak zwanych smartfonów, między innymi lidera światowego Apple. No co? Samsung ogłosił za pierwszy kwartał katastrofalne wyniki finansowe, bo ich dział produkujący przewodniki w szczególności pamięci po rekordowo czwartym kwartale no w pierwszym zaanotował jakąś katastrofalny spadek zamówień i zyskowności, no, bo spadły ceny i, i, i w efekcie z, z, z dramatycznego spadku nowych zamówień. Więc co dalej? No, redukują produkcję. Czyli liczbę pracowników, no bo to nie ma komu, że tak powiem, nie ma dla kogo tego produkować. Jeszcze rok temu były braki, a obecnie to wszystko spadło na, na łeb na szyję, no bo nie ma komu tego sprzedać. Więc co się stało? No, kilka rzeczy między innymi zostały odkorkowane te wąskie gardła produkcyjne między w przemyśle samochodowym. I ten chwilowy popyt, czy braki popytu, braki dostaw zostały zaklejstrowane. A w tym samym czasie pojawiła się w działaniu destrukcja popytu z powodu zwyżki cen o grube kilkadziesiąt procent. No i klienci po prostu zwyczajnie tego nie kupują nie dlatego, żeby nie chcieli, tylko ich na to nie stać. Czyli ci, którzy jeszcze rok, dwa lata temu chcieli to kupić, obecnie nie są w stanie, bo zwyczajnie większość ich dochodu pożerają wydatki bieżące na jedzenie, ogrzewanie i, i transport lokalny. Tak? Podatki, ubezpieczenia i tym podobne rzeczy, które wszystkie gremialnie podrożały o bardzo dużo. To w, no, dużo więcej niż wskaźnik inflacji. To wiesz, niezależnie od tego, skąd nas słuchasz, czy z Londynu, czy z Rzeszowa, no bo te, te wzrosty są kilkudziesięcioprocentowe. <śmiech> no, ale no, inflacja, wiadomo, w, w, w Brytanii u Karola jest podobno 7%, 7,5%, i to jest wielka tragedia. tak? No dobrze. Tak, ty. Te, te, parametry inflacyjne to są y, oczywiście bardzo intrygujące rzeczy, y, ale o tym może y, za chwileczkę małą przerwę techniczną byśmy sobie zrobili. Ja czekam na Ciebie, w, tak powiem, w wyciszeniu. Dobrze. Jestem. No i jak tam nastrój po krótkiej przerwie? Nastrój dużo lżejszy, że tak powiem. E, więc tak, nie byliśmy jeszcze na Bliskim Wschodzie, a tam oczywiście zawsze coś się gotuje, coś ciekawego. E, mianowicie co? Dzisiaj Iran przedstawił publicznie nowy pocisk hipersoniczny o zasięgu znaczącym, że tak powiem z punktu widzenia naszych milusińskich i szef Iranu właśnie Raisi powiedział, że dzisiaj czujemy, że siła odstraszania została uformowana. Co może znaczyć taka wypowiedź? Yy, otóż, że ta polityka w świetle Iranu budowania równowagi regionalnej została już osiągnięta, yy, pomijam źródła technologii, skąd one mogą pochodzić, Niemniej jednak e, Iran coraz bardziej zyskuje tutaj pewność siebie, szczególnie pośród ostatnich e, porozumień e, dokonanych pod przewodnictwem Chin, e, które e, pogodziły zwaśnione strony od e, wielu, wielu lat, między innymi Arabię Saudyjską e, i właśnie e, Republikę Iranu. Tutaj poszły ruchy dyplomatyczne, otwieranie placówek i bardzo szybka współpraca gospodarcza. Zresztą to dotyczy większej ilości krajów, którą Chińczycy zmotywowali do współpracy, co oczywiście stronie amerykańskiej bardzo nie odpowiada. W ślad za tym dzisiaj bodajże Blinken się wybrał do Arabii Saudyjskiej żeby wzmocnić napięte stosunki z wieloletnim sojusznikiem. Szczególnie jeżeli chodzi o zmianę ciążenia Arabii Saudyjskiej w stronę Chin. No po wizycie prezydenta Chin w Riyadzie, więc no. no zmiana akcentów jest i, i, i, i wektora, tak powiem, działań jest na, aż nazbyt widoczna. Zaledwie wczoraj otwarta oficjalnie ambasadę Teheranu w Rijadzie po kilkudziesięciu latach nie tylko w wrogości, ale, ale zerwa, zerwania oficjalnych stosunków dyplomatycznych, czyli po kilku dekadach braku rozmów, nie tylko nieuznawania, bo to oni to nigdy nie specjalnie lubili, nie uznawali tam siebie wzajemnie i nie utrzymywali ze sobą żadnych kontaktów i stosunków międzynarodowych. No bo pierwszym krokiem jest tutaj mm, służba dyplomatyczna w postaci na przykład jakichś konsulatów i tak dalej. Tego nie było. I od razu z dużego gwizdka otwarto w obu stolicach ambasady po tych porozumieniach z Chińczykami no w terminie z kilku tygodni zaledwie i to nastąpiło wczoraj. Wymiana ambasadorów, listów uwierzytelniających i pełne stosunki dyplomatyczne na zasadzie partnerskiej i współpracy, bo już uruchomiono pierwsze projekty kooperacji wielostronnej, na przykład w dziedzinie obronności i na morzu. Także to ciekawe, tworzą wspólne siły zbrojne, e, morskie te kraje. Wrogowie, którzy nie mogli na siebie nawet patrzeć, z różnych frakcji religijnych, czyli sobie wrogich od samego zarania, od tysiąca lat dokładnie, nagle mogą nawzajem się szanować, współpracować, handlować, i nawet tworzyć wspólne siły pokojowe. Więc to już zaczyna być niebezpiecznie, no bo to wkracza w domenę rozbicia dotychczasowego systemu sojuszy i równowagi międzynarodowej w regionie. Wiadomo, jaki jest tego przewidywalny koniec. No, to jest prorostwo wskaże naszego dobrego znajomego w sensie, że tak powiem, czytelniczym, stulatka niedawno obchodzącego, fetującego hucznie e, Matuzalema, polityki międzynarodowej, Hańca Kissingera, e, którego polostwo okazało się chyba prawdziwe, że za kilka lat właściwie nie, nie ma problemu, o czym Pan mówi, przecież Izraela nie będzie. Tak. To jest sprawa znana. My już jesteśmy po terminie, jeżeli chodzi o tą datę. Taka tutaj właśnie mnie naszła refleksja po raz kolejny, że może się tak Państwu wydawać, że my sobie tak gawędzimy o różnych rzeczach. Raz bardziej z humorem, innym razem z większym zacięciem i złością na różne zjawiska. Niemniej jednak... Kolejny temat, który można sobie indywidualnie prześledzić. W których mediach było na temat integracji sił zbrojnych krajów Bliskiego Wschodu do poziomu wspólnego zarządzania militarnego, czy gdziekolwiek się pojawiła taka informacja. Także my tutaj Państwu dajemy takie pośród dłuższych wypowiedzi, pojedyncze zdania, które mają fundamentalne znaczenie co do kierunku rozwoju świata i na próżno szukać ich pośród mediów głównego nurtu. Nie da się tego znaleźć. A już cała kompozycja tego wszystkiego to, to jest doprawdy sporo roboty. Polecić tutaj mogę abonament jak zwykle ponieważ to jest y, praca, która umożliwia śledzenie wydarzeń dzień po dniu, co tydzień, y, 150 do 200 linków w czytance, które umożliwiają y, naoczne sprawdzenie tekstu oraz źródeł. My tutaj tych źródeł nie podajemy, bo nie ma na to czasu, to jest... Y, Audycja zdecydowanie rozrywkowa i taka ma też być. My też tak ją traktujemy, ale w związku z tym, że staramy się Państwa wyposażyć w tak zwane tropy, które można sobie osobiście rozwinąć, myślę, że użyteczność społeczna tego zapewne jest i nie jeden może skorzystać, jeżeli podejdzie do tego w sposób analityczny. Tutaj oczywiście zachęcam do krytycyzmu. On jest potrzebny w każdym przypadku, dlatego że człowiek, nawet sam czytając wiele źródeł, jest w stanie złapać się w pułapkę czy to emocjonalnej akceptacji, czy też odrzucenia danej treści. Dopiero kontrole krzyżowe mogą umożliwić weryfikację i najlepiej, jeżeli one są prowadzone okresowo, co jakiś czas, z różnych źródeł, wtedy można się rzeczywiście przekonać w myśl twierdzenia po owocach poznacie, co kto zamierzał i co rzeczywiście zdziałał. Które z te, z które są politycznie popularne czy gospodarczo, rzeczywiście działają mają za zadanie to, co deklarują w rzeczywistości, a które to jest zwykła po prostu zmyłka. Ja widzę po ostatnich działaniach, że realizuje się wizja Orwella z 1984, a konkretnie mówię tutaj o rywalizacji Azji Środkowej. Azji Wschodniej i Azji Południowej. Bo ze Wschodnią Azją przecież pamiętamy, że my jesteśmy, my znajdujemy się w stanie wojny ze Wschodnią Azją od zawsze. No, także to Azja Wschodnia, czyli Tajwan i tam Chiny i tak dalej, to będzie grane. Ale teraz w przygotowaniu do dużego starcia formuje się na naszych oczach nowy twór. Mianowicie Azja Południowa, czyli Indie, kraje Zatoki Perskie i te szlaki południowego korytarza jedwabnego szlaku chińskiego, starożytnego, biegnącego między innymi przez Persję i ta integracja jest aż no, trudno jej nie dostrzec, że ona się teraz odbywa w przestrzeni handlowej, finansowej i militarnej w sposób lawinowy na naszych oczach. To jest otwieranie tych ambasad, nowe porozumienia, wielostronne konsultacje, grupy, że tak powiem, robocze, wizyty prezydentów i otwieranie tam różnych nowych gremiów, prawda? W zaskakujący sposób, tak? I, I reaktywne tutaj działania Waszyngtonu, które w większości w osobie na przykład Blinkena są już prędkością i dynamiką tych zdarzeń zaskoczony. Bo Blinken to kilkakrotnie już mówił. Ja nie wiem, czy on nie jest świadomy, że tak powiem, w, w, w, w odzewu tych, tych, tych słów na świecie. Bo w dużej części chyba to jest szczere, że on mówi tym swoim partnerom, ale słuchajcie, wyście nas o tym nie informowali, nie byliśmy świadomi, że to tak daleko zaszło. No to, to jest, jeżeli to się powtarza, no to potwierdza słabość hegemona i jego bezradność wobec szybkości i dynamiki zdarzeń, które ewidentnie przyspieszyły po prostu dziadek się przewraca, no i traci równowagę na schodach i zdawało mu się, że jest królem świata, ale to ta epoka już minęła. No i widać też, że bardzo wiele krajów rozpoznaje to jako szansę dla siebie, zmiany wektorów. I zaczyna działać. O... Działa wprost ekspresowym tempie. No. Ja to odnoszę do takiej okazji, kiedy taki zły nadzorca nie patrzy i wówczas można chyłkiem uciec w krzaki. No i właśnie to tak wygląda, że te kraje uciekają w krzaki, to są krzaki chińskie i one tam w tych krzakach knują sobie coś po to, by później wyjść całą zgrają naprzeciw hegemona i oczywiście na jemu Także widać, no to, że to, to jest coraz bliżej. Nie jest to aż tak, że tak powiem, jednokierunkowe, bo jest wiele niuansów. Zauważ, że ten krystalizowanie się Azji Południowej to jest ewidentnie wynik rywalizacji, polaryzacji na Pacyfiku, wschód, zachód. Indie nie chcą być tego uczestnikiem w żadnym wymiarze, bo one się nie poczuwają do lojalności ani wobec jednej, ani drugiej strony. Oni od samego początku mówią lojalnie, szczerze wobec wszystkich. Jesteśmy neutralni. Zamierzamy tę neutralność utrzymać. Bo jest ona cennym źródłem naszego bezpieczeństwa, to jest nasza zasada podstawowa. Nie angażujemy się, nie jesteśmy rozjemcą, nie będziemy w waszych konfliktach uczestniczyć, w nic nie wchodzimy, będziemy się tylko bronić przed ewentualną agresją. Ale to nie przeszkadza w naszej skuteczności. Będziemy się doskonalić w dziele wojskowym, będziemy się przygotowywali do... Odparcie ewentualnych ataków i będziemy coraz bardziej skuteczni. W szczególności widzimy liczne zagrożenia w naszym sąsiedztwie, nie pokazujemy palcem. Nie będziemy tu pokazywać, że militaryzm narastający chiński nas przestrasza, chociażby w Tybecie. Tak? Nie musimy o tym mówić, bo mądrzy ludzie to rozumieją. Organizujemy ja, ja, ja, ja tam widzę tam, takie. I budujemy, no. zobacz, te wielokierunkowe dobrowolne sojusze, na razie merkantylne, ale powoli też zbierające się do sojuszy, że tak powiem, wojskowych. I to zaczyna przybierać, postać chociażby y, tej Azji Południowej. Indie razem z Arabami in gremio tworzą jakieś pokojowe i, i wspólny układ konkurencyjny wobec dotychczasowych sojuszy światowych. Bo oni dbają o regionalne bezpieczeństwo, żeby ich nikt im tam na te szlaki handlowe nie wjeżdżał. Bo oni zależą od tych, ich prosperity zależy od tych szlaków. Nie dopuszczają dyktatu żadnego hegemona, który mówi, że panuje na oceanach świata i założy im embargo na, na ropę, na gaz, na boksyty, na cokolwiek. Nie, my się na to nie zgadzamy, budujemy nasze siły obrony, które będą na to reagowały, jeżeli ktoś nam zagrozi no to go po prostu wystrzelimy w powietrze. To i tyle. No Lintaj... Jest to absolutnie, z punktu widzenia Arabów i chociażby Indusów, jest to jak najbardziej pożądane, no bo oni żyją prawda, z własnej produkcji i handlu, są uzależnieni od Chińczyków, ale nie chcą być od nich uzależnieni militarnie. Chcą mieć własne siły obrony. Jeżeli by Chińczykom się zamarzyło zapanować na ich podwórku, nad ich portami, nad ich szlakami e, transportowymi, co nieuchronnie będzie miało miejsce w najbliższych kilkudziesięciu latach, bo flota chińska powoli zaczyna dorównywać połączonym flotom brytyjskiej i amerykańskie, czyli na Pacyfiku i, i na reszcie oceanów świata, które mimo wszystko są ograniczone. No liczba tych okrętów zaczyna się wyrównywać i co? No i Chińczycy zaczną dominować zamiast Amerykanów. No pff, to nie jest propozycja do przyjęcia dla New Delhi, prawda? No i już są na to spozycjonowani. Bardzo ładnie, elegancko, demokratycznie, sprawiedliwie, obronnie. Nikomu nie robią wbrew, bronią tylko własnego podwórka, ale jeżeli na to podwórko, na Ocean Indyjski, z razem z szlakami przygającymi i prowadzącymi do dwóch... Yy, yy, Przekopów, przez te cieśniny, prawda, wokół Iranu i Półwyspu Arabskiego i Egiptu, no to wtedy zawsze się wojna prawdziwa i będziemy strzelać, bo nasze prosperity od tego zależy. Proszę tutaj nie wjeżdżać, my sobie was tutaj nie życzymy, my tu patrolujemy, jak będzie coś tutaj kombinować, to po prostu zaczniemy działać. Bardzo ładny, zborny, logiczny kierunek działań, oczywiście niosąc ze sobą liczne zagrożenia, no ale y, no trzeba zrozumieć motywację i no i, i pokojowy kierunek tego y, uzasadnienia. Oni do tej pory dobrze zarabiali. Epoka Prosperity prowadzi do do nieuchronnego konfliktu nowego podziału i oni nie chcą się znaleźć po stronie przegranych, którzy będą za ten nowy porządek płacili jako wieczni wyrobnicy, bo chcą się wybić na tak zwaną niepodległość, żeby byli równoworzę, równoworzę, równorzędnymi graczami przy tym stole, nie tylko jako obserwatorzy i dostawcy surowców, ale także jako ci opiniodawcy. I, no i żeby coś zmienić, to, to będzie wymagało u nich na podwórku zgody. Mówmy się, że półtora miliarda Indusów, no to jest siła równorzędna w, w sensie humanitarnym do 1300 milionów Chińczyków. Chociaż Chińczycy mają większy potencjał wojskowy i przemysłowy, ale jednak chcielibyśmy patrzeć na nich jako na równorzędnych rywali, partnerów, no bo ich siły, że tak powiem ludzkie i rozwojowe są porównywalne. Właśnie to chciałem podkreślić, że w czerwcu bieżącego roku, nie wiem dokładnie jak to w liczbach jest, ale już jest potwierdzona przewaga demograficzna Indii nad Chinami, co oczywiście ma duże znaczenie w oczach świata, także jako rynki konsumpcyjne, z tego względu, że Indie nie są tak skrępowane totalitarną władzą jak Chiny i widać, że aspiracje indyjskie są dużo wyższe i jest to społeczeństwo dosyć prężne, pomimo olbrzymiego zróżnicowania majątkowego i kulturowego w różnych obszarach. Ja tu także widzę taki brytyjski wpływ dyplomatyczno-polityczny. Ponieważ Indie były pod brytyjską koroną przez długie dziesięciolecia, myślę, że ten model zarządzania, który osobiście uważam za tyleż sprytny, co, co podły, że tak powiem, odniósł swoje skutki i przekazał Hindusom te metody, które prowadzą do wyraźnych i trwałych korzyści państwowych, czy też poprzez taką dyplomację dystansującą się od wszelkich zagrożeń, czy też poprzez znajdowanie najlepszych interesów, jakie są w danej chwili do zrobienia. I to widać i Indie czynią z dobrym skutkiem, chociażby przez to, że kumulują w sobie centra obsługi biurowej, rachunkowej, księgowej, informatycznej, wielu koncernów świata to jest pod hasłem, gdzie mamy przyjść na kontrolę, pytają osoby z urzędu skarbowego, do Bombaju. Także piszcie na berdyczów. Yy, widać, że robią to w sposób taki dosyć elegancki, jak wspomniałeś, i, i, i skuteczny. No, wiesz, mają liczne ułomności, no ale trzeba przyznać im pracowitość i wytrwałość w dążeniu. Także no... We, we are, we, we are very business like in, in new delhi you know my friend we want to <laughs> work with you how about your department are you ready to for cooperation with us <laughs> very ready very ready <laughs> we are very ready we are the best in the world you know we we are the top top caterer of all the world in new Bomb, Bomb, mumbai new delhi we we have 3 million engineers in one spot. <laughs> tak. Tak. Ale nie śmiejmy się z tego, bo produkują to te to swoje... Sympatyczne to jest, sympatyczne w wielu aspektach. Produkują te swoje myśliwce i rakiety własnymi siłami, także wiesz, nie można się z tego poćmiechiwać. Sporo tego jest w kooperacji między nimi z Iranem i to jest oczywiście tajne i przez poufne, nikt o tym nie wie, ale ja jestem niemal pewien, że Rosjanie nie dali technologii hipersonicznej, nie podarowali jej tych kinżałów, które stanowią kartę przetargową, powiedziałbym rozstrzygającą w niedawnych zabawach. Nie podarowali tego za żadne pieniądze Iranowi. Natomiast na taki gest stać jest Indusów. No, bo otwierają nowe szlaki handlowe, chcą być wiarygodni, chcą porozumienia z Iranem, z którym mają wspólne strategiczne szlaki handlowe, rozbudowane na osi wschód-zachód. Więc ta nowa rakieta, o której mówisz, no chyba ma korzenie trochę na wschodzie, tak? No, bo sam Iran tego nie opracował. To, to wymaga lat. Ćwiczeń nad różnych materiałowych i tak dalej. To jest kilka takich sekretów, które są ściśle pilnowane, bo tu chodzi o, o materiały o wielkiej wytrzymałości w niezwykle wysokich temperaturach. Więc no tutaj, no, no, topowa wiedza w zakresie materiałoznawstwa, nowych materiałów kompozytowych i tak dalej. Tego, że nikt nie publikuje, tym się nikt nie chwali, no bo to stanowi przewagę właśnie konstrukcyjną. A propos tych oznak przesilenia, prawda, to każdy inżynier, konstruktor wie, no że kiedy będzie wielki sruch, no wtedy, kiedy minie dostateczna ilość czasu po pierwotnych oznakach, kiedy występują małe sru tu i tu. Wiesz, że tu pęka, tam pęka, mówimy o tych dziwnych, małych pęknięciach materiałowych, które po pewnym czasie prowadzą nieuchronnie, zawsze, niezmiennie do dużej dyslokacji systemowej, gdzie pęka coś centralnie i to już także Oj, szumi, szumi. Oj, szumi mocno. Teraz przestało. A jesteś tam? A nie ma Ciebie. No to nie wiem, chyba powoli będziemy kończyć, bo zniknął dźwięk. Yy, z mojej strony to zupełnie nie wszystko, bo chciałem powiedzieć znacznie więcej, ale się... Nie zmieściło, dobiegamy dwóch godzin, także um, następnym razem pomówimy sobie o jeszcze innych szczegółach oraz o takich całkiem ogólnoludzkich y, tematach, e, a tymczasem lato w pełnej krasie. Ja polecam Państwu y, wypoczynek, spotkania towarzyskie Proszę nie rozpoczynać żadnych wielkich robót, remontów, nic z tych rzeczy. Tylko korzystać yy, z lata. Także z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo. Zoro nam zniknął. Nie wiem, czy to się nagrało, czy też się nie nagrało. Wytrzeszczało coś po drugiej stronie i zapadła cisza. Halo, halo, halo? Coś trzeszczy? I co teraz? No, teraz już jesteś, bo ja już tutaj zrobiłem zakończenie. Pożegnałem się z Państwem, bo mamy... A to dwie, bardzo ładnie! Dysko. To wszystko... Tak, to zastąpiłem wszystko. Cię zupełnie. Ja wiem, że Ty tam miałeś jakieś techniczne y, zgrzyty. Także już powiedziałem, że nie wszystko mi się zmieściło. To było zaledwie y, kilka wydarzeń z ostatnich jest, dni. Jest wszystko zapisane w, w archiwum. Ja jestem tego świadomy. Tutaj sztuczna inteligencja pilnuje nie damy się oszołomić to spokojnie pff, nagrane jest, także wszystkie zeznania świadków zostaną uwzględnione <śmiech> tak, z mojej strony tymczasem do usłyszenia, do następnego razu no pozdrawiamy wszystkich y, y, świadków y, y, obecnych i, y, no i Za spodziewanych tak, że, że wystąpią pod groźnymi karami 50 tysięcy Także no zobaczymy jaki będzie dalszy rozwój, bo wygląda na bardzo obiecujące widowisko. Będziemy się bacznie przyglądać, a co tutaj nam z Pańskiego stołu spadnie, no to podzielimy się chętnie, żeby, jak to mówi pismo, nie po to jest światło, by pod korcem stało. Tak jest, i tym optymistycznym akcentem. Kończymy naszą prelekcję, kazanie oraz wizytację duszpasterską z wtorku, z dnia szóstego, którego? Szóstego już mamy, czy którego? Szóstego czerwca. Tak jest, roku pańskiego 2023, bo to powoli ten zegar tyka, ale coraz szybciej. Tak. Czyli do usł